Cześć, witam w 13 odcinku podcastu Giebrodkowcy. Dzisiaj w wirtualnym studiu za mną jest Piotrek Zabodowski. Cześć wszystkim. Hubert Bejda. Cześć. Dominik Kowalski. Hej, hej. I nasz gość specjalny, Jacek Kaleta. Witam wszystkich. Którego teraz poproszę o kilka słów o sobie. Hmm, <śmiech> co by tu powiedzieć? Mam na mnie Jacek Kaleta, jak już powiedziała Diana. Jestem tak jakby częścią ekipy rozgrywki. Jestem członkiem podcastu Azjan Jam, mam własny kanał w YouTubie, który nazywa się Jabspam. i z Piotkiem oraz Krysianem jestem założycielem bezimiennego podcastu, w którym niestety już nie nagrywam. I to w sumie tyle, co mogę o sobie powiedzieć, poza tym, że jestem graczem od dziecka. Na czym grasz, Jacek, bo to jest ważne. Powiem tak, nie gram na Xboxie One. I tyle. <śmiech> to nie, tracimy jeszcze. cię, tracimy cię. Ja Ale nie, to tylko się, dlatego, ja masz że... Masz gdzieś Maca? Też nie. No to nie, na Macu się nie gra, chyba, że myszkę się na nim podpiera. Jak to się nie gra w innym klasie? Oh. No, Powiem tak, to, to tutaj masz Mac Master Race, więc wiesz. Ej, ej, proszę mi tu nie wykluczać. Czy się cyfrowo wykluczona? <laughs> to Nadia, zapytaj, czy gra na PC? Gram. Grasz na PC? O. Nie, szczerze mówiąc, tam tak. PC, PS3, PS2, PS4, PS Vita, 3 ds ANDS, Pegasusa, Game GEMBOJA, Wii, Wii U, co tam jeszcze było? Xboxa 360, Y... O, mój człowiek, mój człowiek Dobrze. I jeszcze parę innych rzeczy Amigę wow, panie. panie. Nie, no Dlatego to dobra, mówiłem, to jest, nie gram na Xboxie One Tylko dlatego, bo go jeszcze nie kupiłem A to jest, to masz. Jeszcze go kupisz, Znikam. będzie taniej No wiecie, ogólnie to było tak, że już byłem w sklepie Już miałem tego Xboxa One w wersji limitowanej Z nową Forzą Myślę sobie, wow, zajebista konsola, fajnie wygląda Dysk 1 No. Ale stwierdziłem, że no Popatrzę jakie są tam na niego jeszcze gry Poza tymi Xami, które bym praktycznie na nim ogrywał Wróciłem do domu, wszystko ładnie pięknie. Patrzę, patrzę, spodobało mi się, miałem na następny dzień już jechać. A tu nagle dzwoni do mnie moja działucha, którą pozdrawiam, i mówi, że w Media Markt jest Wii U do kupienia, w zestawie z sześcioma grami. No i sorry. Ależ sorry, tak. Microsoft. Nintendo for Life. A to była ta a taka dobra wersja, ta Ona dalej ona jest. się strasznie podobała. O, Jej już chyba nie ma, można jakiś. Nie, jest, spokojnie by w Szczecinie, w Media, a? A, w Molo, można kupić. Jestem wypasionym pięknym padem takim. O oh jest. Mm -hmm. Chciałbym takiego. Właśnie mm -hmm. ten pad to jest jedna z rzeczy, do której warto mieć tą konsolę, tak naprawdę. No, jest dobra. to prawda. jest mega wygodny. Powiem wam no, szczerze, że prawda. jak grałem na Playu dwójce tych wszystkich innych konsolach, to tylko pad od Xboxa One tak zajebiście leży w dłoni i po prostu jest tak mega wygodny. Po prostu stworzony do grania, tak? Nie za mało, to nie za dużo, wszystko idealne. Dobra. To słuchajcie. Dzisiaj Diana nas wszystkich przedstawiła, ale do, oczywiście jak zwykle to bywa, ja nadal dalej będę prowadził odcinek. Jak zwykle. No jak zwykle. Nie, nie oddała się władzy, prawda? E? No. się pucz. Dobra. Słuchajcie, mamy jeden ważny news i to news w ogóle komiksowy. E, tak, prawda, Hubert? Komiksowy. Znało nas będą jechać, że nie ma komiksów. Jaram się. A, no, ale... Teraz będą komiksy, a właściwie no news komiksowy. Dobra. Mm. Ja, Hubert, powiedz, co to jest. Chociaż ja to powinienem powiedzieć, ale. Została zapowiedziana e, wielka kolekcja komiksów DC. E, jej to jest jej. Nie ta sama wielka kolekcja, Już? jak była z Marvelem, nie? Tylko, że tak, tak. teraz z DC i tyle. Pierwsze dwa tomy to będzie Batman Hush, który został już wydany w Polsce, ale on został wydany bardzo dawno temu i tak. aktualnie kosztuje bardzo, bardzo dużo na Allegro. Później będzie Arrow, green Arrow, żeby nie było. Później będzie Wonder Woman, ma być jeszcze Batman i Syn i Batman vs. Superman, publiczni wrogowie też mają być. Mam tam. do was jedno pytanie. Myślicie, że to będą same takie one shoty, czy jakieś takie ciągnące się historie? Mm. One shoty, tak jak. No, raczej one shoty. Tym, jedna tak. rzecz, która jest fajna w tej kolekcji tylko... komiksów. Jest jedna rzecz, która mi się bardzo podoba, to jest to, że do każdego mm, tomiku, który się tam zaprenumeruje, dostaje się też jeden e, komiks taki e, oryginalny. Jakiś taki starszy. Mm -hmm. What? I serio? Do tego tak. nie wiedziałem. Tak, tak, tak jest tam zapowiedziane, że do każdego... To, to będą jakieś małe takie, wiesz, zeszyt, nie? No nie, nie? Nie dostaniesz tomiku, ale zeszyt. No wiem, tak, to tak jest T.M.S. TM Semik, czy jakoś tak wydawało. Tak, dokładnie. Malutkie. Tak, to tutaj dostaniesz normalnie. Hmm. A z kolei, co mi się nie podoba, to jest to, że kolekcja raczej nie będzie się różniła od niemieckiej, która już została wydana i będzie bardzo dużo powtórek komiksów, które już wydał Egmont. No. I jeżeli by to ugrali tak, że po prostu zmieniliby te komiksy na te, które nie są wydane przez Egmont, na pewno zyskałaby bardzo dużo. No bo ja no. bym miał dylemat niestety, bo na przykład Czerwonego Syna niedawno kupiłem i mm. nawet jakby był w tej kolekcji DC, to, to nie to, chciałbym kurde, to dwa drugi razy raz. kupować to samo, nie? Tak, no, tak samo i ja mam tego, Batman... Narodziny Demona i tam są trzy części tego Batmana i właśnie dwie przynajmniej z nich są w tej kolekcji i co, ja mam teraz ją kupić? Właśnie ja bym się zastanowił, czy na przykład nie sprzedać tego, co mam teraz, chociaż, że ten Czerwony a. syn wygląda bardzo tak, mega. No, tak, no jest super, ja nie będę tego sprzedawał tak. nigdy. No ale jak nie kupię tego jednego komiksu w tej kolekcji, no to będę miał taką dziurę, mm. a jak wiadomo na kancie jest taki zajbiście fajny, duży obrazek, jak mm. kiedyś w tych, w gigantach Kacza Donalda no ja, ja mam w ogóle te, tak z ja mam taką fajną kolekcję Robin of Sherwood właśnie, oryginalną, taki był fajny serial z lat chyba 80 może znacie z muzyką Kanadu. to właśnie na obrazku jest taka piękna grafika z wszystkimi bohaterami i to aż trudno rozdzielić, piękne Jakże mhm. wiem o co chodzi co do tej wielkiej kolekcji komisów DC to data rozpoczęcia w ogóle jest podana, jeżeli dobrze pamiętam pod koniec sierpnia czy początek września? Yy, nie, to jest koniec sierpnia, bardziej połowa nawet to jest 20. No, coś takiego było, ale no, znowu, nie można jej chyba jeszcze zamówić, bo tam próbowałem i nie da się. A wiadomo, coś ocenię? Bo wiem, że pierwszy yy, po tom początek... 15 zł, a kolejne yy, kolejne już będą coraz droższe, tam pierwsze yy, później będą chyba następne dwa za 24, no a i... następne będą po 35. Nie, yy, 39 49 to tak. chyba nie tak tragicznie. Yy pod uwagę, że. Na przykład, ja dla syna dałem ile. 6 dych, 5 dych. No. No to tu będzie 39. To też dobra okazja. To prawda. Ja biorę w ciemno, biorę całą prenumeratę. Przydam ci coś takiego. <laughs> Moje półki będą się jeszcze bardziej uginać od książek komiksów i manga, ale no cóż. Zawsze mogło być gorzej. Lepsze Dokładnie. od tego, niż od nie wiadomo czego. Dobra. To były niusiki, jak zwykle jeden, mały, ale bardzo znaczący. A... To są wakacje, prawda? Wakacje się nie widać. Tak, Ta, to, to, to jest zwykle sezon obiorkowy, niusikowy. A teraz przejdziemy sobie już do takiego małego core, czyli do giereczek, jak to zwykle bywa. I Diana spojrzała na Inside. Dosłownie prawda, Diana? spojrzałam, bo nie mam teraz czasu grać, bo pracuję i przygotowuję się do pisania inżynierki więc sobie u mojego ulubionego youtubera odpaliłam, widziałam, zwłaszcza, że on gra w Insider i, i teraz jak kończę pracę, to podjęłam bardzo dojrzałą decyzję, że kupuję tą grę, bo jest raz, że mega klimatyczna, dwa, widać, że jest historia fajna, fajna, naprawdę taka porywająca, wciągająca. No to jest fascynujące, jak to studio potrafi opowiadać historię bez słów jestem tym oczarowana. No, to prawda. Przecież tam niemaż, nie masz, w innych grach potrzebujesz ściany tekstu, potrzebujesz wprowadzenia, questów i wszystkiego, a tu idziesz cały czas praktycznie w prawo i poznajesz historię, świat i w ogóle jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co są w stanie wykreować bez słów. No, ja Insight odgrałem, już nawet mówiłem o tym w którymś poprzednim odcinku, że Insight jest super grow. Jest może krótka, bo to jest 5 godzin, ale to jest 5 godzin naprawdę solidnej platformówki z masą logicznych zadadek i jeszcze ten świat, który jest taki szarobury. jest brudny. Co więcej, brudny jest brudny. Co więcej ta, ta gra jest na tyle fajnie zbudowana, że każdy może ją odebrać inaczej. Ta historia, każdy, ze względu na to, że nie ma jakby napisów, to każdy jest, sobie do, dopowiada rzeczy... I próbuję je wytłumaczyć w, po prostu w swój sposób. Powiem ci, że mam I... teraz po tym, co mówisz, takie wrażenie czegoś takiego jak odwrotne, książka na odwrót, bo w książce masz tekst i ty sobie wszystko wyobrażasz, a tu masz obraz i sobie dorabiasz warstwę tekstową, że tak powiem brzydko. Tak. I to jest świetne. No, sposób narracji mega, grafika mega, klimat mega, dostanę niedługo pada do grania. Właśnie miałem powiedzieć, że to będzie ten pat, który ja przyślę. Tak bo to jest, dzięki tutaj uprzejmości Dominika będę miał wypożyczonego pada i będę mogła sobie na padzie w to pograć i już nie mogę doczekać. No, ja naprawdę polecam Insight. Jeżeli ktoś nie ma, to nie jest droga dra, bo ona tam 70 zł kosztuje, tak? 69 Tak, powiem ci 90. jeszcze, Piotrek, co mówisz, że krótka gra. Dla mnie to jest dużo plus w tym momencie. Ja mam tyle zajęć, tak, mam tak Note. Ja, ja wiem, ja wiem, ja, ja naprawdę, wiesz, Soudre już kiedyś od, poza, dadaliśmy o tym, ja, dlaczego ja czasami oceniam trochę inaczej grę. Dla Inside jestem w stanie naprawdę te 70 zł. i ja nie żałuję, bo ja te 5 godzin przedrałem i wiem, że następne 5 jeszcze przedram, bo ja chcę ją przejść jeszcze raz. Chcę ją sprawdzić. Może czegoś nie zauważyłem za pierwszym razem. No to jest razem, właśnie bo... mega, bo na przykład do takich wielkich zbudowanych ów Jedyny wyjątek, nie do którego siadłam więcej niż ja, ale to już nie jest wielki zbudowany helpeg. to jest Fable to pierwsze, a tak to no, w sumie bym mogła zacząć grać, ale nie tyle godzin, a tutaj nie ma problemu, jest 5 godzin, w sumie jeden wieczór, na dobrą sprawę, posiedzenia takiego no. konkretnego i można to przejść od początku, więc ja teraz doszłam do punktu, gdzie długość gry wcale nie jest wadą dla mnie, krótka, no, to też musi być zbilansowane do ceny, prawda, bo 200 no, zł za dokładnie. 5 godzin to trochę się nie kalkuluje, ale krótka gra już nie znaczy, że to gra jest zła. No po, czekam na odrobinę wolnego czasu, napada i będę się relaksować w tym pięknym, malowniczym świecie insight. Sony płacze, że nie ma u siebie. No, ale będzie u Sony. No ja na to czekam właśnie. A nie. Bo limbo, limbo też wyszło, tylko limbo wyszło z rok po premierze 2. No na to jakoś tak. Już ja... nie pamiętam dokładnie daty. Ja tyle dobrego słyszałem o tej grze. Widziałem tylko niewielkie urywki. Ale ty sobie to kup na Steamie i na PC cię odraj, bo moim zdaniem nie warto na to czekać. No tak, ale nie. mam 65 gier na kupce wstydu. Jeszcze jedną dożyczę. Eee, Styl, to jest 5 godzin, to jest 5 godzin i naprawdę lepiej to odrać teraz, bo spoilery później się zjedzą, to będziesz. E, naczytasz się o tej grze później naprawdę dużo w internecie. Powiem tak. I Po kilku latach od premiery Heavy Rain dalej nie wiedziałem kto zabił na końcu. Przeszedłem grę bez tej wiedzy. <śmiech> jak ty się uchowałeś? Więc da się nie wiem, chyba pod kamień, Nie to że internetu internetu. Ale nie. tak jest, bo właśnie, tak miałem właśnie, jak było na rozgrywce o Overwatchu. Też tak było. A czy nie, o Firewatchu, przepraszam. Zawsze miałem te tytuły, Dużne, du bardzo różne, że właśnie nie mogłem dosłuchać odcinka do końca, bo miał być spoilery. W końcu musiałem kupić kierkę i, i pograć. Także tutaj, moim zdaniem, nie warto zwlekać. Zobaczyć. A to mogłeś Xera ten posłuchać. Tam było pół godziny non-spoiler i pół godziny spoilerowa. Więc było w sam raz. Mm. No właśnie, nie, nawet właśnie tak, ale się Inside y, Odwrite y, Wcześniej ze względu na to, że nawet nie tyle Spoilery jako spoilery, tylko y, Będziesz miał wizję Tego jak inni gracze to, y, odbierają Ten świat i naczytasz się I jakby będziesz, jak, jakby to powiedzieć zindoktrynowany i, I będziesz próbował Dopasowywać to co już przeczytałeś do gry Zamiast ode odebrać Tą grę na swój sposób Myślę, że jak wszyscy gramy bardziej, to znaczy wszyscy grają może więcej niż tylko Piotrek i Diana, to jeszcze do tego wrócimy, bo to jest fajne tytuje. Ja no na pewno. To ja nie uważam, że to jest, ja jest idealny na wzią. ciepłe letnie popołudnie, żeby stronać sobie z lemoniadą, tudzież piwerkiem i, i się zrelaksować, prawda? A tak, się. Tak powiedziałaś to, że jest krótkie, to jest mega zaleta. W, ty, w dobie tych wielkich, kurde, sandboxów to jest uber fajne. Wiedźmin pamiętamy. Jak Zalewon, cena, Wiedźmina. nie nieodpakowanego też. nawet. I pionę, no, ja nie ja też nie grałem. Mam wpakowany ponad 400 godzin, więc... No ja pierdolę. No nie, a teraz w Dark Souls trzymam jakieś 120. I non-stop odkrywam nowe rzeczy, których wcześniej nie widziałem w tej grze. Mm. Ja już nie odkryłem tej marki. Dobra. Yy, zakończymy temat Insight. I teraz najciekawsza partia naszego yy, odcinka. Bo jak wiecie, tydzień temu to zapowiadałem, że będzie... Trochę japońsko a, a to trochę japońsko będzie oznaczać dużo A japońsko będziemy dla na Nintendo Kupiliśmy 3DS-y A może w jakichś chińskich bajkach pogadamy, co? <gadamy>, co? Nie, e, no, no, tam zapraszamy do y, podcastu Jacka no, dzięki No ja, <gadamy> właśnie, Jacek może zaprosić Jeżeli lubicie podcast na 4 godziny, zapraszam <gadamy> Dobra Nie bierzemy jeńców Dobra z, zacznijmy od, od tego, że Hubert kupił 3DS-a, ale kupił starszego 3DS-a, tego tam, po rewizję wcześniej ja kupiłem New 3DS i no, mamy to piękne konsole Tak zwane jest 3DS-cynzlem No, kupiłem ją, z... to była chwila tak naprawdę, moment Bo była zaniej, Nie zrobiłem dokładnie tak, to samo tam. 3DS za 350 zł, kurde, no biorę, no. no ale ten nowy, nowy 3DS też był taniej, bo był z dwoma drami za 850. też żal było nie brać, nie? Mm. Gołe tak mniej więcej po 550 chodzą. No, ja a, tak ten, a ten warte. nowy to w ogóle 800 to sama czysta konsola, jeżeli chciałbyś kupić, nie? No ja mówię o nowym. New 30, a, nie, 3 nowy, nowy, no, New 3DS nie chodzi po 500. Zapraszam do Szczecinu. Jeżeli Szczecina chcesz kupić w sklepie, jeżeli chcesz no tak. kupić w sklepie, to, to ona kosztuje powyżej 700. No ja oczywiście nie mówię o media, Saturnach i tak dalej Jest w Szczecinie taki jeden mały sklepik Nie powiem gdzie, nie powiem jego nazwy, żeby nie reklamować Bo oni jeszcze za to nie płacą Ale ogólnie tam jest New 3DS Z faceplate'em Z tego Nie Fantasy Life, nie Harvest Moon No a ta ja trzecia słyszę, gra jak tam Piotrek zaczyna płakać w tle ee... Już Animal Crossing eee... Coś tam formu ee... designer Biały z takim fajnym faceplate'em 530 no zł dokładnie Tylko bez, gr hmm. bez gry sam no ten, właśnie, a ja tutaj z dwoma drami, nie? Więc to też trochę inaczej kupowałem. No dobra. Podradamy sobie o tych 3DS-ach też trochę i dlatego też Jacek z nami jest, bo on jest ekspertem w tej dziedzinie. No hej. <grym> Ze względu na to, że w trakcie kupiliśmy te 3 ds y -e, to żeśmy z Hubertem zobaczyli, jak różnie odmiennie patrzymy na tę solę. A... Ja myślałem, że się pozabijacie. To jeszcze trochę że może. latały to, w powietrzu. Tak. Ta tak. Saki. Troszkę, nie, prawda, Hubert? Troszkę. Eee, troszkę. Tam, marmik. troszkę. Ta ręka odrośnie, nie przejmuj się. <laughs> nie. No ale tak. To przede wszystkim, może ja szybko opowiem o swoim 3DS-ie, bo ja 3DS-a kupiłem e, z dwoma drami, jeszcze jedną dokupiłem A weźcie je dwie, bo jeszcze jedną odbieram. A, już niedługo. Ale tak, kupiłem Pokemony Y I właśnie to jest też jeden z powodów, dla których Kupiłem 3 ds czyli Pokemon Go Nie chciałem grać na telefonie, więc kupiłem sobie Pokémon -y Na 3DS-a I, i łapię tam e, Mam Jokai Watcha Mam Hyrule Warriors i jeszcze Idzie do mnie Triforce e, Legend of Zelda Triforce Heroes e, I tak Opowiem dzisiaj o Pokémona -y, y Bo to jest ten wiralowy e, Jakby to powiedzieć Tytuł, e, który Który już wszyscy Eee, trzepią w internetach Potemon Go i trochę Pokemony Y i, i, i Omega, Omega Red i Alpha Sapphire Trochę z, z, zabrały internetu Więc, więc o tym podadam chwilę Dobra Potemon Y Czym są nowe potemony Y? Eee, to... Hmm Ciężko powiedzieć, bo to są nadal Pokemony, które znam z serii Blue, Gold, Silver i całej reszty I eee, praktycznie nic się nie zmieniło o, ja bym tego tak nie powiedział. No. Czy ja wiem, czy no. coś więcej się zmieniło? Dobra. Zmieniło się to, że dosz doszła dla Pokémonów coś, co się zwie e Mega Evolve, nie? Mega Evolution, To tak no. I co jeszcze? Pociągnę się trochę za język. Coś oczywistego. Co widzisz na pierwszy rzut? 3D. Dokładnie. Masz grafikę 3D i ruch tym razem w dziewięć Ale wróć, to, to były pierwsze potomane tomanej potem gry były pierwsze z tymi z 3D? Tak, chyba nie. Wcześniej nie było. Omega Ruby i Alpha Sapphire to są remastery, remake i starszych a, części. No tak, które ja wiem, ja wiem. Ja wiem, że to nie? jest remaster. Aha. Wcześniej okay. było coś w stylu quasi 3D, że niby 2,5D, coś w tym stylu. No właśnie. wcześniej nie do końca dawało. to samo. Okej, no a okay. no, tutaj jest to, to pełne 3D w takim razie i ogólnie powiem wam tak potem i drag są super, chociaż e, są pewne wady, na przykład techniczne przy uruchomieniu 3D w 3D się e, te walki wyglądają super, tylko tlatkują no. i to tlatkują tak ostro no tego nie dopracowali nie. niestety według mnie strasznie nie dopracowali, bo jak się wyłączy 3D to na tle DRA wygląda jakby miała, miała ponad 30 lat, nie? dokładnie e, a jak się włączy 3D, to spada do 15. I wypala oczy. I to wypala niestety oczy. trzeba powiedzieć, że, że jeżeli ktoś odpali 3D w Pokemonach na więcej niż ciutkę ponad włączenie, to niestety ten efekt wypala wzrok. Tak. Zgadzam się z tym. Zgadzam się z tym w 100%. Eee, ale co więcej, no Medal Evolution, bo to jest fajny fajny system, który który wprowadzili w Pokemon Hydroid i teraz w Omega Sapphire też w tych Ruby i Sapphire, w tych, tych nowych remasterach też to jest i z tego co wiem w Sun and Moon, które wyjdą już niedługo e, także ma to być e, to jest taki mm, system, który polega na tym że mając e, naszego Pokemona już w tej najwyższej wersji czyli no, tak jak mamy, nie wiem, Squirtle, World Turtle i później Blastoisa to mając odpowiedni kamyczek który się odpowiednio nazywa na przykład dla Blas, Blastoisa, Blasto -Night. W trakcie walki jesteśmy go w stanie wyewoluować do Mega Blasto eee, Po prostu tam klikamy w odpowiednie miejsce. Jest to jeszcze tak rozwiązane, że nasz e, dra, użytkownik, tak, czyli ten, nasza postać, musi mieć specjalny zegarek, e, dzięki któremu aktywnia to, to wszystko w grze. No i podczas walki po prostu się ewoluuje Taki Pokemon, on wtedy ma Nową wersję, troszkę Zmieniają mu się statystyki I, i tak sobie walczę do końca Jedyna zmiana w przeciwieństwie Do takiej normalnej ewolucji to jest taka, że Jak kończy się walka lub Pokemon z, Jakby zginie To ta ewolucja Wraca do, do poprzedniej wersji I można ją wywołać ponownie Przy następnej walce więc to jest chyba jedyna tata różnica, którą, którą zauważyłem w tym Mega Evolution. Nie ma ci dość większego. Mi no się nie. ogólnie... Pod Pokemony i y mi się ogólnie podobają, powiem tak. Chodzę, latam, szukam tych wszystkich digletów, nie digletów i yy, yy, yy, jestem zadowolony. W ogóle odpaliłem grę i w pierwszych dobrych 10 minutach gry złapałem Pikachu, więc elo, nie? Teraz teraz poluję na Eevee, na wszystkie Eevee i będę je ewoluował. Mam Fleriona teraz w tej chwili, więc jest A mam spoko... do Ciebie jedno pytanie. Co sądzisz o tych wszystkich ułatwieniach w tej nowej części? W stosunku e, o do O ułatwieniach? Że na przykład Expresser rozdaje Expo na wszystkie Pokemony, a nie tylko na dwa, ewentualnie na jednego. E, wiesz, co to ułatwienie... Znaczy mi się podoba to o tyle, że... Mm, mogę nosić ze sobą na przykład właśnie takiego Fleriona, który ma udram, ale uwielbiam go zbierać i z chęcią chciałbym go podbijać z statystyki, nie? Mhm. A obok noszę jeszcze trzy inne Potemony, które Elo też są dla mnie ważne, więc jak sobie walczę tym głównym, nie? To ten Expresser mi, mi pomaga. Po prostu czuję, że one się tam ewoluują w tle, nie? Chociaż nie, nie wiem. Że czy, czy tak, to, tak w cudzysłowie realistycznie to wygląda, że to Eksprzer przerodzi? no ja dokładnie to... tak jest, ale powiem ci, że mi bardzo brakuje w tej grze robienia własnych baz, to co mm -hmm. było chyba mm -hmm. w Goldzie i w Silver, z tego co pamiętam gdzie można tak, było sobie wszystko przystrajać no i tego mi tu brakuje to był bardzo mega fajny ten motyw no nic, no potem one i y, mm, na pewno ja dokończę i oczywiście Hubertowi je e wypożyczę. Będziemy się wymieniać gieraczkami e, Więc tak, omówiłem gierkę A teraz podladamy z... A nie, może Hubert, Ty coś odrałeś, Bo to jest ważne. E, ja cały czas ogrywam e, Zeldę mm. Którą? Zaraz ci powiem To jest mm. chyba Link to the... Be, nie, Link Between Worlds e, Tak, dokładnie, tak się nazywa Zelda e, I gra mi się naprawdę super W sensie, e, ta gra to jest chyba Największy plus tej całej konsoli <głos> Mm -hmm. no. wszystko co dobre jeszcze przed tobą mówię. tak się. wiesz co to nie jest jakaś droga giereczka a naprawdę gra się bardzo fajnie w sensie bardzo mi przypomina to stare pokemony w które grałem tam kiedyś na emulatorze Game Boya. No tak no Link ale... Between Worlds to jest w ogóle remaster nie tak tak tak to jest remaster o ale też był ten tryb włożenia w ściany w oryginalnej części czy jak to wyglądało no, w sumie hmm. nawet nie pamiętam no właśnie, ja też, ale mi się chyba wydaje, że nie było. To chyba dodali do tego remastera, bo powstały tak. jakieś nowe te y, Dungeon'y, które to były. Tak, też mi się wydaje, hmm. że, że, że, to, że, to, że to dodali. Ale tak, to ogólnie jest remaster gry. Kurde, to też jest ciekawe, że jak patrzę na te wszystkie giery na Nintendo, to bardzo dużo gier to są remastery. Oni nie robią tak naprawdę nowych marek, tylko stare marki, stare gry wrzucają na nową konsolę. Hmm. Powiedzmy, że no, się nie zgodzę. No jak, no Mario masz kurde tyle remasterów no dobra, bo z Mario to jest flagowcem, 3. to jest tak samo jak Call of Duty, PS-y, FIFA, mm -hmm. Battlefieldy. Ale spójrz na to tak. Nowe marki. Na szybko. Masz i OK, watch. Tak? Super jest. Które jest, po, tak? Mój tak, Ja super. wiem, wiem, tylko mówię, że Tłuką w te remastery cały czas strasznie. A czy ja wiem, masz jest... Xenoblade, a, masz Fire Emblema, których jest już w tej chwili... Xenoblade e... to jest akurat złe. To... Wiem, wiem, że to jest złe, ale cicho. No, e... ale Xenoblade, no. Jest jest nowe, jest nowe IP, jest nowe IP. Co, no możemy to traktować jako port, nie jako remaster. Bo wcześniej tego nie było na kieszonsolkach. No, tak. No ale co, masz Fantasy Life, masz no, też e, nowe tak, IP. Fantasy Night. No i mówię, Fire Emblema, których masz cztery części już w tej chwili... Na Awakening, a? Bright, Conquest i tak, i czwartej zapomniałem. Tak, ale są cztery części, więc to już jest nowe, no, oddzielne na IP. Eee, masz przecież eee, Jezu. Przede wszystkim, o, na przykład robociki. No dobra, no rozumiem, mówię tylko, że po prostu jak patrzę na tą listę gier, no to bardzo dużo gier jest na przykład z HD. I w nazwie, albo to są właśnie remastery, albo nawet nie wiem, że to są remastery, a to są remastery tak właśnie z tą Zeldą. Ale spójrz na to tak, Sony potrafiło wydać The Last of Us w ile? W rok? Dwa lata po premierze na nową konsolę i nazwać to remasterem i wołać za to pełną kasę, a Nintendo potrafi poczekać kilka albo kilkanaście lat, zanim to wyda z powrotem. Więc też no jest to tak to trochę prawda. inaczej, że oni nie rzucają się tylko na naszą kasę, tylko po prostu chcą przenieść jakąś tam Rzucają starą się grę na sentyment. Generacji nową. No, na sentyment. No, w sumie tak. Ale uwierz, no. mam do Ciebie pytanie. Czy wolałbyś na przykład wydać znowu 200 zł na grę, którą ogrywałeś rok temu, czy wydać to 200 zł na grę, którą ogrywałeś na przykład 12 lat temu? Na w ogóle innej konsoli. Wiesz co, akurat w Nintendo mi bardzo nie przeszkadzają te remastery wszystkie, a to dlatego, że ja nigdy nie grałem w gry Nintendo i bardzo chciałbym zagrać we wcześniejsze gry. I remastery mi to akurat umożliwiają to jest, to jest spoko Masz też Virtual Console Na swoim 3DS-ie, gdzie masz odpalać mm -hmm. właśnie te wszystkie gry Z poprzednich generacji Z DS-a i te, te wcześniejsze Tak, ewentualnie Wydaje możesz to, kupić DS, Game Boy i co w ci to... To jeszcze Nest w to wchodzi no. Tak, ewentualnie możesz kupić starego NDS-a Który ma nawet wejścia na kartridże od Game Boy'a. Tak No to moja wiedza tu się uzupełnia Widzę, słyszę, A, czy słyszę <laughs> Ale powiem Ci, no. że Piotrek po części zrobił lepszego deala, biorąc New 3DS-a. Ponieważ teraz wychodzi kilka gier i nawet Virtual Console, które na zwykłym 3DS-ie nie będą kulały. E, wiem, ale ja bym w życiu nie dał 800 zł za konsolę Nintendo, ja chciałem ją tylko sprawdzić. Spoto, przekonasz się do tego, Dokładnie. będziesz zbierał, jedziesz no następną. Wiesz co? Co? co? PlayStation 4K? E -e. Wii U. My, do domu, myślę, do że Piotrek zrobił bardzo dobrego deala, bo no, teraz patrzę na te Hyrule Warriors na przykład, które u mnie działa tragicznie, a ja kupiłem, Fact. a na New Nintendo 3 ds działa świetnie i pewnie no jest super. ten trend Ciągląc będzie pytanie. dalej tak szedł. Tylko... Właśnie mam pytanie, bo ty już grałeś w to Hyrule Warriors, Piotrek? Oczywiście jest stałe 30 klatek, bo słyszałem właśnie, że na New 3D się też postara, e, potrafi... Nie. Potrafi chrupnąć, tak, mniej więcej do powiedzmy 20, e, w różnych momentach. Często są to po prostu efekty typu ogień, albo, nie wiem, efekty magii. Um, umie, umie druchnąć, ale no, to się wybacza. Przede wszystkim sama rozgrywka, jeżeli jest płynna, czyli to ciachanie mieczem i to wszystko... To, to wystarcza. A jest nie? download play w tej grze? Bo tego też nie doczytałem. A wiesz co? Nie wiem, musiałbym sprawdzić wziąć, yy, pudełko, nie? Zaraz. Bo ja mam właśnie dylemat, czy brać na Wii U, czy na 3DS-a. A to nie, to nie są dwie boli, że wersja na 3DS-a ma wszystkie postacie ze wszystkich DLC i tak dalej, a na Wii U trzeba by było wszystko osobno kupować. Ja co, Patrzę mam ty... pudełko to, zaraz, zaraz to nie są dwie zupełnie inne gry Na Wii U i 3DS-a, czy to jest to samo? Znaczy to jest to samo, to jest ta sama gra Muso, Czyli mm. jak ktoś kojarzy, nie wiem Dynasty Warriors, One Piece y, Pirate Warriors Sengoku Basare i te wszystkie inne Albo na przykład nowego Berserka, który niedługo wychodzi Którym się jaram, bo oczekam na niego Mimo, że anime ciągnie po całości Ostatnio To chodzi ogólnie o to, że się nawala I to są dokładnie te same gry a, no, tak jak mówiłem, że wersja na 3 a jest taka już dopieszczona, że ma wszystkie DLC Z tego co mi wiadomo A niestety branie wersji na Wii U Wiąże się z tym, że trzeba kupować je osobno No ale to jest kwotę. Te, zupełnie inna jakość, domyślam się No tak Na no, tak nie widzę w ogóle zapisu o download playu, więc O, to trochę lipa Bo to był mega fajny motyw w poprzednich konsolach Właśnie Nintendo, na przykład w NDS-ie. Gdzie jedna osoba miała tylko na przykład Mario Party Reszta miała tylko gołe konsole No to mogła udostępnić tym innym osobom I wszystkie nagle Mario Party Ale no 3D, 3D się też tak jest Tylko akurat nie w tej grze No szkoda, bo to, ta gra się idealnie nadaje do tego No to prawda, idealnie się nadaje Ja, ja wiem tylko tyle, że Jest kodzik na Extra content Do, do wersji na Wii U No to jest Mo Mogę Ci o. udostępnić tak, ja też, no bo. Nie, ja, ja swoje nie dam, bo je tak Wii U pewnie kupię. Polecam, Zadziw bardzo czas. dobra konsola. A nawet jak wyjdzie NX, to opłaca się kupić Wii U tylko dlatego, bo ma emulator Wii. I bez problemu można odpalać we wstecznej komponentce. Właśnie, właśnie, właśnie dlatego to jest jeden z powodów, dla którego chcę kupić Wii U. Tylko bo, tak. bo Wii U nie miałem, nie? I tak musicie dokupić dodatkowe peryferia, żeby grać na Wii U w gry z Wii. Tak, więc trzeba kupić sensor i Nunchaka. No, ale tak. to jest tak mniej więcej wydatek około 180-190 Nawet taniej, złotych. nawet taniej o. można Czyli pół wydać, ale to... A sensor jest w, ko tym, w zestawie. Panie, to jest pół Wii U. Gdzie? 200 zł No. No Mię ja za ja Wii, Wii U z 6 grami wersją yy, nieekskluzywną, premium, o. nazywa mhm. się wersja pre premium, czyli z dyskiem 32 giga. Mario Kart... Xenoblade'em, Wii Fit, Zombie i tam jakimiś dwoma Marianami i w ogóle z platunem. dałem 1299 zł. Goła konsola 8 gigowa kosztuje od 7 do 800. O, no to nie jestem w temacie. Bez gier. Myślałem, Ale że mniej już Ja mówię kosztuje. o nówkach, ja mówię o nówkach. Od mhm. razu mhm. mówię. To no, czekajcie to, u, do premiery nx i za 4 500 spokojnie kupicie ta, Wii u. Tak. No, to samo chcemy zrobić Już z PlayStation 4, więc wiesz Elo No nie, ja PlayStation 4 kupiłem dla Bloodborna, Więc Można powiedzieć, no, że tam. mogłem trochę przepłacić No, tak z tego, co patrzę, to, to Wii U jest mega, mega drogie. na yy, Znaczy mega drogie. No, wersja w ogóle z Xenoblade'em 32 giga, tam kosztuje 1300, 233 zł. Nie? No ja akurat trafiłem właśnie, ze, że z 6 grami, więc ja akurat wyszedłem na swoje. Ale jak coś mogę Ci mhm. Xenoblade'a pożyczyć? Jak kupisz Wii U? Mm. A, to, to, to się zobaczy. Dobra. To właśnie Hubert, mówisz, że Dresie super, na 3D się, tak? Tak. A pamiętasz, jak się kłóciliśmy, że mówiłeś, że Jezu, ale ta konsola jest słaba. Coś tam jeszcze było o modelu Wi-Fi, z tego co pamiętam. <laughs> tak, dokładnie Twoje... tak było. Słuchajcie, bo ja czegoś nie rozumiem. Wydajecie konsolę w 2015 roku, New Nintendo 3DS. Jak można wrzucać do niego Wi-Fi, które jest 10 lat starsze, jakiejś słabej generacji? Kurde, sprzed 10 lat do nowej konsoli. Proste, bo nie potrzeba. Dokładnie, oni robili tylko upgrade dwóch rzeczy w tej konsoli, tak naprawdę. No, trzech, czterech, nie licząc tych przycisków. Nie? No to mogli zrobić piątej. no, proste, wiedzieli, że jest słabe Wi-Fi. Ale nie zmienia Ale się... Ale ono nie jest słabe, ono działa. Dokładnie, nie zmienia się zwycięskiej drużyny. Ono działa, było bez awaryjne, nie trzeba było go wymieniać, nie trzeba było nic rozbebeszać, więc po co zmieniać coś, co działa? To tak no, jakbyś miał sorry, dobry mnie... samochód z czterema kołami, a nagle odkręcił sobie jedno koło i wstawił zamiast niego krzesło. E, mam pięć urządzeń w swoim pokoju. Wiecie, które nie działa z Wi-Fi? Tylko 3 d 3DS. 3DS. I, Co tam wiesz, to jest pytanie, My, ja muszę zadać to pytanie. Czy nacisnąłeś no. taki guziczek z prawej strony, który włącza Wi-Fi? Tak, nacisnąłem, Bo... ono jest. Tylko aktualizacja mi się pobiera pół godziny, doszło do połowy i się wyłączyło z powodu braku zasięgu. Oj, oj. To, to jest bardzo dziwne, bo u mnie łażę z 3DS-em po całym domu i tylko. W, mam, no, tak, mam trzy routery w domu, tak, to jest prawda. Jeden u siebie w pokoju, więc wiadomo, tu u mnie działa super, ale jak pójdę do siostry, która jest zawsze najgorszy zasięg, to styl. Bo ja normalnie latam po e-shopie i żadnych problemów. To znaczy, więc... u mnie się też e-shop ładuje, tak? Trochę wolniej, ale się ładuje w pokoju, ale no, gorzej z aktualizacją. Nie wiem, aktualizację zrobiłem też u siostry, żeby właśnie sprawdzić i nie było żadnych problemów, więc nie wiem. Nie, może mnie poprawili tak działa, antenę więc. w tym Wi-Fi, ale to nadal, kurde, Wi-Fi G, 811 g A po co Ci n Będziesz oglądał na tym Netflixa albo YouTube'a? Ja Ci powiem, już z góry, próbowałem i nie będziesz. Dlaczego? 240p. Jak dobrze Dokładnie. I <laughs> to nie chodzi o, o, o zasięg yy, Wi-Fi. To po prostu Etran i, i to w jaki sposób jest to wyświetlane. To się po prostu nie do tego ogląda. Ale no styl, chcesz kurczę ściągnąć grę, którą kupiłeś w shopie, 2 giga zajmuje, no to no i gdzie wystrzygać NK. ci nie jest potrzebna. Oczywiście, że jest. No i gdzie nie jest? No nie jest. A, bo ta konsola jest tak wolna, że nie wyrobi Enki Nie no, ja tak nie posądzało to Nintendo. No to nie rozumiem, dlaczego. Nie wiem, ja ściągnąłem sobie demo y, nowego Monster Huntera. O, o, to polecam mu zrobić, jeżeli kupił 3DS-a i, i chce to sprawdzić. Y, to tak, warto, warto sprawdzić sobie domówkę darmową. I ona tam ma dobre 3 a coś takiego. Y, I ściągnąłem to w jakieś 15 minut. Jakiego ty masz neta? Y, w moim przypadku jest to tam... Około 40 megabitów na sekundę. A, no dobra, to wiele wyjaśnia. No. Ja mam połowę tego, a mi się to ściągało 45 minut. Wi-Fi w standardzie G obsługuje do 54 kilobitów na sekundę. Więc... Proszę, megabitów, megabitów. Aż tak. Megabitów, przepraszam. Tak, aż tak wolne nie jest. <śmiech> <śmiech> Mega no dobrze, 54, tak? No i to spokojnie przeleciało pełną prędkością. Nie wiem, nie miałem żadnych problemów, Hubert, więc... U mnie działa. No, ja miałem. <głos> Dokładnie. <głos> Następnym problemem, który miałem z tą konsolą, mhm. jest... No, kurczę, Piotrek do mnie pisze, dodajmy się do znajomych. No okej, okay, no, przyzwyczajony jestem z każdej innej konsoli, ze Steama, z peceta, z kurczę, ze wszystkiego. Podaję mu nick, nie będzie problemu, no, kurczę, no, z czym miałby być problem, przecież to jest zwykłe dodanie do znajomych, nie? Ale tutaj nie... Musiałem mu podać cały. Nie wiem ile tam ma cyfr ten kod. 6, 7 cyfr? 9. Dziewięć. 9. Eee, dziewięć. Dziewięć. Musiałem mu podać cały 9-cyfrowy kod z mojej konsoli. Musiałem wejść tam w ustawienia, zagrzebać się. Nie wiedziałem gdzie to znaleźć. A potem to nie jest wszystko. Piotrek mnie dodał do tych znajomych. I jeszcze ja musiałem dodać Piotrka do znajomych, bo inaczej byśmy się nie, nie widzieli. To kurde. I, I teraz tak, Hubert. Pierwsza rzecz. Ja chcę przypomnieć, że ta, dokładnie w ten sam sposób działał system dodawania się do znajomych na Wii. Dlaczego? Ja Bo ja tak to, to działało. Dlaczego? Ja ja ci... to mogę w bardzo prosty sposób wyjaśnić. Tu wszystko się rozbijało o politykę Nintendo i o to, że Nintendo chciało walczyć z wykorzystywaniem młodocianych przez sieć. Także nie możesz tak jak na PS4 dodać sobie dowolną osobę i zacząć do niej spamować jakimiś linkami, coś tam wyzywać na nią albo coś w tym stylu. Tylko dwie osoby muszą się naprawdę znać Jedna musi drugą chcieć mieć na swojej liście tak, Chodzi o zaufanie, pisać. tak? Większe tak. No dobra, no ale dziewięciocyfrowe kody Kurde, ale hubert hubert, nie... hubert, hubert, kiedyś Jak się grało stare gierki na sedze Mega Drive To żeby wrócić do jakiegoś poziomu trzeba Czasami 16-znakowy kod Pamiętam I ludzie wpisywali ale I to... wpisywali i nie było y, klawatury To jest ta sama tak? dyskusja, co z Piotrkiem mieliśmy To było kiedyś Teraz jest trochę inaczej, producenci nas przyzwyczaili do czegoś innego. Ja, ja powiem tak, e, jeżeli chodzi o 3DS, ja się zdążyłem przyzwyczaić, że to tak działa. Nie mam żadnego z tym problemu. E, choć nie będę utrywał, że dodawanie się do znajomych e, modliby podmienić pod całe Nintendo ID, które jest, bo w tej chwili na konsoli robisz tak, że masz oddzielny profil, podłączasz pod do Nintendo ID i masz jeszcze friend Clouda I to jest strasznie zadmatwane, Tym bardziej, że jeżeli masz Wii U To tam już działa e, Friends Lista Po właśnie Nintendo ID, jeżeli dobrze pamiętam Zgadza się, potwierdzam Więc jest to troszkę zatmatwane, Mogliby to połączyć w jeden system e, Gdzie miałbyś e, Tych samych znajomych i na 3DS-ie I na Wii U Prosta ja wiem, rzecz, że... mam dla was jedno pytanie Czy jeżeli szukacie na przykład numeru do Diany Załóżmy, że Diany nie znacie I nie szukalibyście do niej numeru to wolelibyście, żeby ona wam sama go podała, czy wolelibyście, jeśli żeby bym był nie gdzieś znał, tam w necie? Chwila, Je jeśli bym nie znał Diany, to po cholerę miałbym szukać do niej numeru. No bo nie Właśnie. wiem, stałeś w żabce po bułkę i ona miała drugą bułkę i stwierdziłeś, że to jest ta, która... <śmiech> tak, żeby te bułki były razem, prawda? <śmiech> Wreszcie Diany wywołaliśmy. Na miłość. Ja tam cicho miłość. Nie, nie to, tajne hasło. Mówimy buła masz... i Diana się pojawia. Wiesz co... <śmiech> To jest od... nie się słowo klucz na mnie buła, naprawdę. Tak. Gdzie jest ta Diana? Nie wiem, czekaj, ją zawołam. wam. buła, buła. buła. Uu, ktoś mi nie. No, ale tak. tak. Mojego nazwiska to nie pobije, ale wracamy do dyskusji. <głos> no, tak czy się, jeżeli mówisz, ja te, czy wolelibyśmy w ten sposób, nie wiem, wyszukiwać kogoś przez internet ten. E, szczerze, najchętniej bym wolał, żeby to działało w ten sposób, że działa dokładnie w ten sam sposób, jak działa teraz, czyli dodawanie się do znajomych, e, jeżeli się znamy. No, Tyle tylko, to, tylko to, że musimy podać nick. normalny nick, tak. a nie friend którego za każdym razem muszę spojrzeć, wziąć 3DS do ręki. I, I ja bym nawet to zdzierżył. A wiesz, Hubert, a zobaczycie, jak jest na Xbox Live, że tam musisz pisać Gamer Taga idealnie. Jak zrobisz dowolną pomyłkę, on cię nie wyszukuje. To też jest takie dosyć fajne zabezpieczenie na przypadkowe tam. Tak, tylko widzisz tutaj w 3 ie jest o tyle e, ciekawe, że jak wpiszesz, e, nawet se dodasz ludzi do znajomych poprzez Frandcro'a, to dopóki on nie doda ciebie, to nie widzisz e, tego wszystkiego, co on tam szeruje nie wiem, nie możesz z nim podrać, nie możesz Nawet nie widzisz, że jest, mhm. to Nawet tak nie nie mówi, że jest online. Nawet nie widzisz, że martwa po Dominik Dokładnie. Tak nie jest na live w tej chwili, że musisz... Nie, na live dodajesz i widzisz i widzisz normalnie, że jest. Aha, e, jest Dominik, jedna rzecz jeszcze. Y, wiesz, co możesz zrobić? Po prostu wyjść w, w listę znajomych kogoś innego i już masz 150 nowych osób. Dokładnie. Tutaj tego o, nie ma. Więc okay. to jest fajne. Jedna, jedyna tak jedyna jest. fata, od y, którą ja się naprawdę mogę przyczepić, to jest ten kod, który jest po prostu A za długi, yy, bo ja go nie będę pamiętał. Ja musiałbym go mieć, nie wiem, na iPhone'ie wpisanego, żeby nie wyciągać 3DS, ale muszę, tego nie będę pamiętał. Nikt, zawsze pamiętam, bo wszędzie mam taki sam. I, Wie, I co jest ten problem? Wiecie co ja Wam powiem odnośnie 3DS i całej polityki Nintendo? Jest jedna rzecz, która mi się tak bardzo masakrycznie nie podoba, że jakbym mógł, to to zmienił już teraz. Bo to mnie po prostu boli już od kilku lat nie więcej. To, że gry są przypisywane do konsoli, a nie do konta. Mm, to jest taki czy, faka, czyli ja nie, czy, ja tego ja nie, nawet nie, mogę nie będę brać. o cyfrowe. Gry? Cyfrowe, a, tak. Cyfrowa, okay. Nie możesz, spo, na przykład, masz konsolę Sony, PlayStation 3. Zjarała ci się twoja stara PS3, kupujesz nową, logujesz się, masz wszystkie gry, wszystko. U Nintendo tak nie jest. Musisz wziąć oh, data transfer z jednej konsoli na drugą i wtedy ci się to wszystko przenosi na nową konsolę. A co najlepsze, jeżeli cię ci spali ta konsola Zgubisz tą konsolę, albo nie będziesz miał do niej dostępu Żeby zrobić data transfer To albo wszystko tracisz, albo musisz się bujać Przez y, obsługę klienta Żeby ci to przenieśli o kurde. I oni też często krzywo patrzą Żeby to w ogóle zrobić Więc Jopie. jeżeli macie problemy z obsługą klienta Albo coś, nie dzwońcie do Anglii Tam jest taka paździerz <laughs> Jeżeli chodzi o obsługę to Że jest to tak, szkoda że... gadać że turek, do... że... Mam że rozumieć, że nie ma Polski są pewnie, tak? No, na kebabie od razu, ten tu No ale to kebaba. jest właśnie jeden z powodów, dla których my z Hubertem kupujemy gry w formie pudełkowej, a nie cyfrowo na Nintendo. I ja się dopiero teraz ja o, ten... o tym dowiedziałem. Kurde, to jest przecież przerąbane. Ja ale wiedziałem teraz to... na to: macie do wyboru Shin Megami Tensei Devil Survivor Overclocked. Na, nie wiem, w pudełku 180 zł. Cena na e 29 zł na stałe. Nie boli? Ale wiesz jaką wiesz ma, ma zaletę Ta wersja pudełtowa, Że A, jak pożyczysz. musisz konsola To mogę ją z niej korzystać B, mogę ją pożyczyć fizycznie C, się Nintendo radę. pracuje nad tym, że ma być teraz wszystko Przypisywane do właśnie tego My Nintendo account, co teraz właśnie Wprowadzili tak, w Polsce tak, tak. Wiem, czytałem Ale o tym to myślę. jest w ogóle pieśń odległej przyszłości Więc ja bym nie liczył, że na, nasz, na tej generacji to powstanie Obstawiam, że to pod NX'a zrobią mi wszystkie kolejne i pod tego nowego handheld'a, który wyjdzie w okolicach Enixa albo po Enixie. No, też mi się tak wydaje, że to, to, to co chcą wprowadzić... Jedyne co mogą tak. zrobić, to wprowadzą dodatkową apkę na 3 ds a i powiedzą e, Możesz przenieść wszystkie swoje gry do tego My Nintendo, nie? I wtedy one ci się przypiszą. No ja mam ten problem, że na Wii U mam inne konto i na 3 ds mam inne konto. Bo ponieważ już po prostu nie pamiętałem pasów do tego mojego konta na 3DS-ie Więc odruchowo założyłem nowe konto Żeby mieć te preloadowane gry, które miałem na Wii U. A potem się okazało, mhm. że to moje konto na 3DS-ie było banalne i już dupa blada, bo już nic z tym nie zrobię Bo nie mogę zrobić data transferu z konta na konto To można tylko z konsoli na konsolę Ach, to jest głupie, to jest po prostu Nintendo... Ale poprawia. nawet Support nie, nie był w stanie pomóc nic nie, oni nie mogą tego zrobić, bo oni, Aha, może, okay. oni ci nie udowodnią, że ty to ty. Ani ty im nie udowodnisz, że ty to ty. Z Super. jednej konsoli na drugą? Bez problemu. Tak my mówię, do Czechów. Cześć i oni pomogą ze wszystkim. Gadają to jakąś łamaną angielszczyzną, ale pomogą. Ale tak, to nie ma mowy. Musiałby się była specjalnie do, nie wiem... Do Dobra, zarządu Nintendo tak Do zarządu no. Nintendo pisać w ogóle lista jeszcze z sepuku zrobić, dać im czekoladki I <śmiech> być się z Mariana, żeby ci to zrobili Wtedy by wyszło to to trzech Mia Motosan tak, Wyszłoby w ogóle jakichś trzech wielkich łubów z Nintendo Odtańczyli jakiś taniec Mario Przy odgłosach Okaryny I może wtedy by się przeniosło Ale inaczej nie, nie ma szans, cytując Dawida. <śmiech> Musiałbyś przejść przebrany jako Mario albo Zelda Dobra, moje następne pytanie Noba, który przyszedł na Nintendo 3DS-a. Jak działa Street Pass? Słabo. Nie, żartuję. Ja nawet nie wiedziałem, jak działa Street Pass po 7 latach użytkowania tej konsoli. A ja A, ostatnio tak, złapałem ja jeden z Street Pass i byłem w szoku. Ogólnie chodzi o to, że musicie mieć włączoną konsolę, ewentualnie Wi-Fi. Musi być włączona, tak? Nie. Ona nie musi być włączona, Tryb ona musi uśpienia. być uśmiona. Uśpiona. Tak, uśpiona tak, tak. Albo czyli włączona. może być w sensie? Za, po prostu zamykasz etran. Tak. Ty, Ale nie mogę jej wyłączyć w takim razie? Hmm. Jeżeli chcesz zbierać Street Passy, nie możesz wyłączyć konsoli. Ona dokładnie. musi ciągle działać. Ty, ale czekaj, bo. Ja teraz. teraz tak jakbyś przychodzę. chciał się połączyć z WiFi przy wyłączonym routerze. Powiedzmy, że to działa tak, jakbyś miał coś, co nie działa na Xboxie czyli ten cały Instant On. Tak? To dokładnie tak samo działa to w formie 3 ds Żeby coś złapać musi być jakby urządzenie włączone. Uśpione, ale włączone. I teraz Uśpione, tak. czyli mogę walnąć ekranem i to jest wszystko, tak? To mam I też wszystko. Albo nacisnąć guzik power i zamknąć ekran. No to... Czekaj. Nie przytrzymać. Raz nacisnąć. nacisnąć. Wtedy się taki nie... ciemny tak. ekranik pokazuje, gdzie możesz nacisnąć power off, albo po prostu to olać. I wtedy po prostu masz ten tryb niby uśpieniać coś takiego. I myk polega na tym, że jak już i ta konsola działa, oczywiście masz wszystko włączone, masz to swoje mi zrobione, street passa, wszystko uaktualnionego, tak będziesz obok kogoś przechodził, to to z automatu będzie zaciągało jego ID. I w tym momencie, jak ty sobie tam po jakimś, nie wiem, roku, dwóch, pięciu, przypomnisz, o, są street passy, odpalisz i nagle masz taką kolejkę jak za PRL-u, która czeka tylko, żeby się z tobą przywitać, no nie? I kiedy ty się z nimi witasz, oni się po prostu pojawiają u ciebie, Dają ci różne, na przykład, pudzle, które możesz z nimi układać, możliwość przechodzenia jakichś tam gierek street Passowych, które odblokowują ci kolejne czapeczki do twojego Mi. Coś jak na Xboxie 360, te awatary, które można było przebierać. Tutaj działa tak, to na czasami, tej samej zasadzie. A czasami też, jeżeli dobrze doczytałem w street Passach, to e, czasami oni ci przynoszą dodatkowe dane, na przykład z różnych gier. Nie wiem, dodatkowe tak. gwiazdki do Mario, czy jakieś takie rzeczy, nie? Dokładnie. Plus... Masz krokomierz włączony, więc wiesz, ile przeszedłeś. Fun fact, tak, w lewym górnym rogu jest krokomierz. I teraz ciekawe, ten krokomierz działa bardzo, bardzo słabo, ale tak. to jest inna syt. <grym> <grym> ale fajne, ale to, co mi się podoba w tym krokomierzu, to jest to, że jest ten cały system, jakby to powiedzieć, monetek. I te monetki są dawane a, zadranie właśnie poprzez dry street passowe. Mhm. Y, to jest jedna rzecz, a druga rzecz To jest właśnie zachodzenie Za wykonanie 100 kroków Dostaje się jedną monetę Więc tak Chodzi się, nie? Bierzesz Za każdym razem po prostu jak gdzieś idziesz Nintendo to... Go w... no, Wszedasz Nintendo w spodnie I jedziesz, nie? W spodnie, bo joj. Ale ta konsola nie ma wibracji <laughs> więc... Chyba, że sobie naświetlasz <laughs> 3D akurat... Ja akurat w moim, w moim przypadku wsadzam zawsze w torbę I noszę ją ze sobą codziennie <laughs> Mm, to ja byłem na tyle głupi, że ja wyłączałem zawsze tą konsolę A nie, nie, nie uspiałem jej Nie, nie to mają włączoną, uspić. to się przydaje tak. Tylko od Ty, razu się a, to ja się, nie mówię A ja kurde ja żadnego street passa nie mogę złapać To uśpienie nie mhm. działa tak jak na wicie, Że jak naciśniesz sobie guzik power, ona się ustawia w tryb zawieszenia I ci nie ciągnie praktycznie baterii Poza tym, żeby mieć ten, sesję do odpalenia idiotkę. Tutaj, jak masz uśpioną konsolę, to naciągnie normalnie baterię, więc. Nie, ten New Freak tak na nie, nie no to ja mówię na podstawie tego nie. zwykłego, że po 5-6 godzinach takiego zwykłego położenia mhm. jest w stanie się rozładować. A tutaj się za, żadna sesja nie zapisuje, więc jeżeli grałeś w jakąś grę, nie zapisałeś i odłożyłeś i zapomniałeś, to jesteś w sinej pupie, że tak powiem. No jeżeli to ja. Grać. To jeżeli wchodzi od nowego 3DS, a ja w tej chwili go, go posiadam i. E... Dzisiaj z rano wychodziłem, od, od, wy, wyjąłem do strajdla, yy, poszedłem do pracy, w ogóle nie mam tabelka żadnego, więc ona sobie leży uśpiona, nie ładowałem jej w domu i w tej chwili ją otwieram i jest pełna bateria. To nie, to ja byłem na szczecińskich Street Passach, to wziąłem tą konsolę po prostu, dojechałem do baru EXP, gdzie była impreza, odpaliłem w kieszeń, po kilku godzinach wracam, patrzę, a to już rozładowane, więc... A propos rozładowania, nie, możesz... Hubercie, jak tam ładowarka? E, moja się sprawdza, w przeciwieństwie do tej Piotrka, który <śmiech> po prostu jej nie dostał. I Dlaczego nie dostał? dostał ona nie jest to w się zestawie w nowym 3 ds ale już tłumaczę dlaczego tak jest i to ci tłumaczyłem także. E, w nowym 3 ds nie ma ładowarki ze względu na to, że konsola PR-owo jest tańsza. Dobrze, ja bym to zrozumiał. Ja bym to zrozumiał, gdyby konsola miała normalny port, który mają telefony, czyli USB. Okej, okay, ludzie mają mnóstwo ładowarek telefonicznych, mogą sobie podładować tą konsolę, ale człowiek, który kupuje taką konsolę, po prostu jest całkowicie zielony w tym, kupuje taką konsolę, on dostaje cegłę, bo on nie może z nią nic zrobić, musi lecieć do sklepu jeszcze po ładowarkę. Powiem ci tak, to jest to samo co, co mogło zrobić spokojnie PlayStation i dać Ci na e, PlayStation 4 czy cokolwiek. Mogło to I zrobić. zrobić. Bo Elo, używa, wiesz, Elo jest tańsza, bo, jest tańsza bo sama konsola jest tańsza, bo wiesz. nie kosztuje tyle co Xbox, bo kosztuje, nie wiem, powiedzmy 400 dolarów, tylko kosztuje e, 350. Tak, wiesz, wiesz dlaczego? dlaczego? Bo używają kabla ósemki. Każdy ma w domu kabel Nie ma znaczenia Nie ma znaczenia, mam bardzo duże znaczenie Nie ma pytania nie Tak, mam pytanie Dotyczące Nintendo, powinniście docenić Ile kosztuje taki kabel Zasilający do Play'a, a ile kosztuje Zasilacz do Nintendo Zasilacz do Nintendo kosztuje Taki oryginalny, który ja posiadam 45 zł Dokładnie A ten kabelek? To Goszczak. dlaczego. Bo jest uniwersalny PlayStation 4 kabelek, ma wbudowany zasilacz. A tutaj musisz Dokładnie. to kupić. To, to, może tak. porozmawiaj. Tak. Może porównajmy to do Xbox'owego zasilacza, bo będzie bardziej celny. Tak, jeżeli chcesz kupić Xbox'owy zasilacz, jeżeli dobrze widziałem Xbox'owy zasilacz, to już tu jest tuwa. Więc elo. I tak. czekajcie, Xbox ma oddzielny zasilacz, a nie ma kabla po prostu do podpięcia? Nie? nie, ma, ma Ale a, się ma kabel cokolwiek. zepsuł. No, dobra. Jakbyś chciała <laughs> brzmieć. No, nie, ogólnie. Zobacz. Xbox ma zewnętrzne by była afera, w tym Xbox X... One S. Gdyby I... no? Microsoft nie dodawał zasilacza do Xboxa One. Ale Piotr, Gdy jak ja w, w tym momencie stoję murem za Hubertem Dla mnie to jest po prostu kretyńskie, żeby nie dodawać zasilacza do sprzętu. E, ja ci mówię, że to styl jest zadranie PR-owe. Dobra, ja rozumiem, jak do telefonu nie były dokładane słuchawki, bo był taki czas, że do, w ogóle do telefonu słuchawek nie dokładali. Okej. Okay. Ale zasilacza? Ładowarki? No, ty, to chodzi z wypełnieniem kabelka, o I, ja naprawdę, to, ja ja mato... bo ja już nie mogę. Swego ja... czasu do Motorola ja, Moto G nie dodawali y, y, ładowarki, ale dodawali sam kabelek. I ja to całkowicie rozumiałem, masz komputer, możesz sobie podładować, ale tutaj nawet nie ma kabelka. Panowie, ja powiem panowie, panowie panie, ja powiem tak, ja tego nie będę bronił. To jest dick <śmiech> że do New 3 nie ma, ale to, co mi się podoba, to, że sklepy się nauczyły na swoich błędach i teraz przy każdym standzie w media, w Saturnie i tak dalej... Jest przy 3DS-ach wielki szyld. Konsola nie zawiera ład ładowarki, tak. którą można dokupić mm -hmm. bo osobno. Bo się mnóstwo Januszy nacięło na tym, bo nie wiedzieli Plus o tym. musicie zauważyć jedną rzecz. New Nintendo 3DS to jest konsola dla nowych graczy, tak? Nie ma w ogóle z tym co gadać. Nie, nie ma. Ale to jest też konsola, na którą się przysiadają starzy gracze. Więc oni te ładowarki i tak mają. Ale to jest... Chyba, że nie polosowali i wzięli inną wersję konsoli, na przykład z NDS na, na Albo mieli przechodzą. DS Lite, a DS Lite miał tak. inny grosz. Okay, to ma ja, trochę Okej, okay, Dla starych graczy rozumiem, ale kurde, to, to jest jak sam powiedziałeś, konsola skierowana też do nowych graczy, którzy nie mają tego tak. I właśnie ładowania. o to chodziło. To, ma, pamiętaj, Nintendo przynajmniej wielu, na, wielu, Marta, na wielu rynkach, to jest konsola dla fanów. Często. Więc to jest ich główny rynek. Powiem to jest wam po główny sobie target. Target. Fani. Powiem wam po sobie po swoim doświadczeniu i swoim podejściu do zakupu, żebym była jednym z tych Januszy, tudzież Grażynek którzy by wzięli konsolę, i to pewnie zwrócili uwagę, że tam nie ma zaślecza. i Zauważyłabyś, bo doma. ładnie na pudełku, na czerwono jest y, walnięty tak. na tyle. Jest, jest ja taka zajadana wiesz, że o Boże, kupuję konsolę. Na przodzie jest Przedałem. ja też napisane. Ale ja Ci powiem tak. Czy widział, oglądasz South Parka? Tam był idealny odcinek o tym, co się dzieje, jak ludzie nie czytają tego, co jest napisane na pudełkach albo w regulaminach. Co, to -pa ta -pa sama South Parka zasada. oglądam, ale może już tego odcinka nie widziałam. Co zrobili z trzech ludzi nowego tego y, iPoda, podać tam iPhone'a. Bo oni czytali po prostu regulaminu i zgodzili się na to, żeby Apple mogło przeprowadzać na nich eksperymenty i ich połączyli za pomocą wnętrzności tak, że powstał nowy iPhone. I to mniej więcej działa na tej samej zasadzie. Jak coś bierzecie do ręki, to czytajcie. To nie jest zrobione wam po złości, że to jest wow, specjalnie 29 stron, bo ktoś cię tam w Nintendo nie lubi. To jest po to, żebyście wy wiedzieli, z czym macie do czynienia. Na pudełku jest napisane, że nie zawiera adaptera tam, AC adapter Tety. czy jakoś, tak? Są standy. Ja to rozumiem, ja, ale ja nie będę bronił Nintendo. Ale Ty, powiem wam jeszcze jedno. Po u nas to jest problem, kamery. że ludzie się na, nadziewają na to, że nie ma. Bo u nas jest słaby marketing. Mimo, że firma Atlas weszła, jest w sklepach i tak dalej Atlas albo Conquest, już nie pamiętam dokładnie. Conquest w tej chwili. Conquest. Weszła. Części są super. Z nimi się dogadasz, masz gry, wchodzę do Saturna Media, mam wciół gier, mam konsolę, mam wszystko. Ale to dalej jest nic. W Japonii masz reklamy, które ci nawet mówią o tym, że to nie ma. Masz W Ameryce w masz reklamy. W Ameryce masz. Nawet w Anglii masz przy reklamach 3 ds napisane, nie jakimś tam drobnym druczkiem, tak jak bierze się kredyt, że musisz go spłacać przez 30 lat, a potem jeszcze musisz oddać swoje nowonarodzone dzieci. Tam masz normalnie <głos> napisane, że to nie zawiera w ogóle no Ale dlaczego jest tyle zachodu z tym? Po prostu mogli wrzucić zwykły kabelek. No już nie mówię o tej ładowarce za cztery dychy, bo rozumiem cięcia bo koszty. Bo dla coś, osób, które mają, mają, im nie jest potrzebny dodatkowy kabele. Ale kabel, kabel, kabel, kabel, jest... ile masz, sola jest tańsza? Ile masz w domu ładowarek, które mają wejście na USB, żebyś mógł ten kabelek dodatkowy podpiąć pod USB i żeby nie. podpiąć pod konsolę? Cztery ładowarki hmm. plus komputer. Z dodatkowym odłączanym kablem, który ma tamto wejście USB w ładowarce? Czy tak, takie już na tak, zawsze Tak, podłączone. tak, bo teraz każdy teraz, telefon słuchaj, ma taki. mój tata nie ma żadnego, mój brat nie ma żadnego. Ma, ale ma pięciu komputer, znajomych ma powerbanka. nie mają żadnego. K come on, ma powerbanka, ma komputer, może nawet komputerem podładować. Nie ma żadnego problemu z tym. Ja też nie mam żadnej ładowarki, tylko kabel. Masz komputer, masz laptopa. Tak to i... Wystarczy. Ja... Dobra, ale na przykład mój znajomy do tej pory nie wiedział, że w ogóle można coś ładować od komputera. Do niego wejście USB to było wejście pod myszkę, wejście pod klawiaturę. On no nie wiedział, taki, że to jest. Ale nie kupi 3DS-a, skoro tego nie wiedział. No. Fan fakt ma dwa. No. O. I, o, bo wysłowarki. Twój i, i, i, i, argument I, jest inwalidą, przez jego tak. dzieci też. I, ale to już naprawdę na takich ekstremalnych przykładach podajecie. no Ale serio? My w świecie ekstremalnych przykładów. To nam się tylko wydaje, że tu jest wszystko oczywiste, a na przykład tak. głupie przeniesienie y, książki kontaktów z jednego telefonu z Windowsem Phone na drugi telefon z Windowsem Phone, ogranicza się do tego, że trzeba założyć konto, trzeba je eksportować, trzeba podłączyć ten drugi telefon pod neta, trzeba importować, a na Androidzie tylko kopiujesz po prostu kontakty na kartę pamięci. Nie no, na Androidzie trzeba się zalogować do tego samego konta też i, i ci się eksportować. Nie, no, skopiować, zrobić listę, jak nie. ja miałam zmianę karty pamięci. Tak, pamię ta, ja, ja, ja, ta ja nie wiem, na co chodzi, ale na no, Znaczy twój, nie na to pamięci, na słynce. Whatever, nieważne. Tak czy no ja, ja, ja jakby nie widzę tego problemu ze względu na to, że ten, trochę popracowałem w marketingu nie. i w tego typu rzeczach i popracowałem w sklepie bezpośrednio, więc wiem dlaczego ta konsola nie, nie posiada zasilacza, bo zasilacz kosztuje 50 zł, więc nie jest, nie jest to duży koszt, 4. a dla osób, które posiadają, w, posiadają już parę tych konsol i nie jest potrzebny już następny zasilacz, który będzie leżał w pudełku bez sensu. Ja Nintendo więc nie, sposób, nie będę więc bronił, po prostu 50 zł. tylko mówię, Tańczo, żeby no. lepiej to oznaczali. Jeszcze dawali jeszcze większe tablice, że nie ma, żeby ludzie wiedzieli i tyle. Zamiast no tablic mogliby po prostu dorzucić ładowarkę, mniejsza. Jedziemy dalej. Fun <laughs> fact, y w Saturnie są bundle. Masz bundle, nie wiem czemu, A, tak. ale to jest super mega bundle, ja po prostu biorę dwa. Macie wow. New 3DS-a, w wow. bundlu z 3DS-em, w bundlu z dwoma grami na NDS-a, Willotem Game Pro kontrolerem oh, oh, oh. I ładowarką Jeszcze brakuje tam kabla HDMI i w ogóle Nie wiem, karty USB oh, bo... I słuchawek, jeszcze słuchawki. Słuch tak, ale nie na to wejście takie zwykłe Słuchawkowe, okrągłe, tylko jak mają Samsung Solid Takie podłużne, prostokątne, nie? <grym> no dobry bundle Polecamy Tak. E, dobra, tutaj jeszcze widzę Fajną rzecz w rozpisce e, Infantylną o której... tak, ja, ja uważam, że kurczę No to jest takie wszystko trochę Ja to bym tak góra do, do 20 roku życia Tak bym to zaliczał Why? No bo Zadrałbyś kurczę, ślutki... dałbym, dałbym ci jota i Watcha i byś pochłonął to ja, ale serio że Ale żeby było jasne Ja to mówię z perspektywy człowieka, który na Game Boyu Dużo godzin przypatrzył Dawno temu, wiadomo Ale teraz no nie gramy na tych nowych Więc to jest tak jakby z punktu widzenia Wyłącznie Obserwatora Wyłącznie, mhm. tak dla mnie to jest jeszcze niezrozumiałe zjawisko, jak pogram w coś, to będę powiedzieć więcej. Na razie tak jak spojrzę z boku, jeżeli tak już dzielimy kategorię konsol, no to wydaje się, że te duże konsole są na powiedzmy szerszego trochę grona odbiorców. Tak mi się wydaje w tej chwili. Tutaj jednak hmm. to jest trochę takie zamknięte, trochę taki klan trochę tych nintendowco, nintendowych ludków. Wiesz to, dla, dlatego kupiłem w ogóle 3 ds bo chciałem sprawdzić z czym to się je, jak to wygląda, dlaczego ludzie to lubią, ja w ogóle... Tak, na czym polega fenomen? Tak, tak, tak? na czym polega po fenomen? Chodzi? Ja w ogóle nie lubię rozmawiać o czymś, o czym nie mam kompletnie zielonego pojęcia. Dlaczego? Dlatego przesiadłem się z iPhone'a na Androida, dlatego testuję Windows Phone'a, dlatego właśnie kupiłem Nintendo teraz. No, chcę po prostu zobaczyć, jak to działa. Też jestem no i... zdania, że należy testować różne rzeczy i, i ten, ale czy tak, mówię wyłącznie z perspektywy takiego, że z, wo, widziałem z daleka, bo patrzyłem, tam potrzymałem chwilę piotrukowego 3DS-a, <śmiech> <śmiech> jak to zażywiało. A <śmiech> on go wpada w spodnie. To i podał mi go dotknąć <śmiech> i tak, no, znaczy, no konsolka przenośna, tak? Bardziej wolałbym Witę, powiem szczerze. Dmyota, na Witte nie ma gier. Na no Vita jest mnóstwo Na Witte jest Ludzie, ludzie, ludzie herezja, ja nie wiem, z tu muszę gadać. Jak <śmiech> na Wite? <Vita> nie ma Ja wiem, <śmiech> jest Persona, tyle, starczy. Macie <śmiech> persony, macie Oresznikę, macie Tokidena, macie Muramasa, Rebirth, macie Dragon's Crown. Dużo jest nie, nie, jest Persona, starczy. Dla fanów Jay. tak? Dla fanów Jay jest dużo rzeczy. Bo to jest Jay consola, Bo ona jest zapomniana przez Europę i przez Amerykę tylko dlatego właśnie, że była zapomniana w Europie przez fanów Jay. Że gry japońskie teraz dopiero zaczynają wychodzić tutaj, więc jak twórcy zobaczyli, że Japończycy nie chcą wydawać na swoją konsolę gier w Europie, no to czemu oni mają wydawać na tą konsolę gry? I to tylko przez to się zamknęło. Takie błędne koło. No, no, to nie, to znaczy, wita. ja mam trochę inne błędne koło dotyczące Wity. To jest Uchamy. takie, że na wite nie ma gier, bo się nie sprzedaje. Dlaczego się nie sprzedaje? Bo nie ma gier i wszystko. To też fakt. Ale jeżeli macie wity, macie plusa Oresznika y, Tainted Bloodlines. Polecam. Mega kultowy JRPG na setki godzin. Z wyśrubowanym znaczy, poziomem trudności. Ja, ja sobie oczywiście żartuję z tym, że nie ma liry, no bo jest plus i można wyciągnąć masę, masę fajnych fajne tak, rzeczy. Ja właśnie dlatego nie kupiłem wity, bo ludzie, którzy mają PlayStation 3, PlayStation 4 od tam od paru lat, no to mają tyle tych gier, że od zatrzęs się. Dokładnie, bo w, i ten, jeżeli wiecie. ktoś ma plusa, to trochę to dodawał do konta tak, i tak. I, I dla Vita niego wita ma... to jest super sprawa. No Nawet jak nie chcecie kupować wity weźcie Vita TV, czy PlayStation TV, jak to się tam nazywa. No, tak, tak, tak, tak. Bo to jest Vita w małym pudełku nie, nie, mi hrebie. się wydaje, że to jest tylko do remote playa, do niczego więcej to się nie nada. No nie, ja akurat próbowałem na remote playu na tym grać i tragedia. Też nie da? No to Jeżeli to nie jest... masz tego dodatkowego, yy, czy jak to się nazywało? Yy, Game Grip? Jakoś tak. Który ci robi z Wity nagle pada do PlayStation, to... Ja nie polecam, bo hmm. Vita jest fajną konsolą, da się na niej spoko grać, ale strasznie cholernie niewygodny. 3DS Dobre, może wydawać się niewygodny, ale Vita to jest po prostu porażka, palce rentfeją. Nie, nie. Jest źle zaprojektowany. Dobra konsola, opuszczona przez wszystkich, źle zaprojektowana i tyle. Hmm. No. Mam jeszcze do Was jedno pytanie, do nintendowców. Yy, przyciskam przycisk power. I tutaj hmm. pojawi mi się takie okienko. In sleep mode, yy, the system can. Yy, use street pass i tam i te inne rzeczy. Jak włączyć sleep mode? To jest sleep mode. Zamykasz to klapę. Jest. Aha. Zamykasz okay. klapę, to ci się nagle tam wszystko gaśnie, nie pobiera nic poza sesją do wznowienia i diotki z prawej albo lewej strony przy guziku power i to jest wszystko. Aha, bo tam mam na dole power off po prostu, ja to zawsze naciskałem i... No i wyłączałeś konsolę No i dlatego mi strip nie zbierał no. Dlatego mówiłem, to nie działa tak samo jak na wicie, Że na Wicie naciskasz power i ci się wygasza całkowicie mm. Tak Dlatego Tutaj to co ja robię zostać. to po prostu zamykam klapej i, i do widzenia No też tak gównia, no kurde, się, bo to po prostu na cały uczypia, dzień nie? Tak naprawdę chcę pograć ta, O tej 20 czy 19 i nie mam Baterii, tak No właśnie to jest to ten jest minus prawie. tego, że To ma strasznie słabą baterię Trzyma... No ja mówię, nie, nie wiem o tym mówicie, nie, ale okej. Okay. Znaczy nie, tu chodzi ogólnie o słabą baterię w konsoli Nintendo 3DS. Na NDS-ie potrafiłem przejechać praktycznie w obie strony, ze Szczecina do Zgierza. To jest ponad 400 km, jakieś 5-6 godzin pociągu samym. Ja potrafiłem przejechać w obie strony i dopiero na powrocie mi się NDS rozładowywał gdzieś w okolicy, nie wiem, Poznania, Krzyża, coś w tym stylu. Gdzie 3DS mi pada po 4-5 godzinach grania mm. Bez włączonego 3D Ale uwaga Są na to rozwiązania Tak, a mogę nosić mały generator nie, na nie, plecach nie, nie, Jak na, po gromce coś, co coś co się zwie e, Nickel power, power bed czy tak. e, Jest to bateria Która po prostu podłącza się na, Zamiast tej baterii Która jest w środku w konsoli Fun hmm. fact miała, nie, się ona Z, z, z gripem tak? do 3 a co, co, co? Jeszcze, bo tak... Nie, nie ona działa tak, że podpinasz po prostu pod miejsce do ładowarki, bo mm. jest taka wersja, ale fun fact, ona nie działa z gripem do 3DS-a, który daje ci dodatkowe gałki i guziki. Tak. Jest ten, a jest też taka wersja, która po prostu jest zamiast klapy, po prostu. Tak. Wtedy masz taką dostawkę. Jak... dostawkę no, 3DS nie, jest no, oczywiście, grubszy i bla, bla, tak. bla, ale mają takie baterie, że to... Fuh. Bo... Tylko nie nadziejecie się na złą wersję, gdzie... Bo ogólnie dobra wersja takiego, yy, takiej baterii powinna pokrywać całą tylnią klapę 3DS-a. Tak. A to było wszystko w miarę równo, tam jakoś wyprofilowane. A są tak zrobione jeszcze te baterie, że nie pokrywać ci całej klapy, tylko to mało miejsce na baterię. Przez to się gra strasznie niewygodnie. Hmm. Bo rzeczywiście ja oglądałem tą baterię, go rozkręciłem i ona jest tak bardzo mała. <grych> o, Mogli... to działa ja na tej samej zasadzie, co bateria dopada do PlayStation 4. No... O, no tak, dobra, bardzo Tutaj, dobra tutaj mam jeszcze w ustawieniach Power Saving Mode. Wiecie w ogóle co on robi? Bo klikam... wyłącza ci Wi-Fi, wyłącza ci, ci Sleep Mode, y, obniża ci jasność ekranu. Nie A. możesz korzystać ze shopa, nie możesz korzystać z online, no bo jak ci Wi-Fi wyłącza to z automatu. Jest taki tryb samolotowy mniej więcej. Dobra, fajnie. Okay, no. dziwna dziwna transformacja. Ale to przedłuża tylko życie baterii o góra godzinę, półtora, więc. A, I i nie warto. I chyba, chyba wyłącza jeszcze w ogóle efekt 3D który w niektórych grach jest tak naprawdę wymuszony. Że czasami mm. macie tak, że mimo go nie połączyliście, on się sam z automatu włącza, żeby dać trochę głębi na przykład filmikom albo czymś podobnym. Mm -hmm. No niech będzie. No. Będę ogrywał na tym gry, zobaczę jak na tym wyjdę i jak one będą wychodziły. Dobra, to sobie zakończymy Nintendo Fest. Tak mi się wydaje, że Większość rzeczy omówiliśmy, tak mi się Ciekawe, wydaje czy Diana żyje? Diana żyjesz? Żyje, co czas bułka, jestem bułka. na łączach je. I, I chcesz kupić 3 ds <głos> <głos> Ja nie będę utrywał, że tutaj na łamach naszego podcastu będę odrywał i recenzował różne gry 3DS-a No bo po to go robiłem też, żeby móc tutaj wam opowiadać o rzeczach Ale Jeden odcinek, jeden odcinek Ale tak, nie będę mówił o więcej niż <głos> dlatego dzisiaj mówiłem tylko o pocach. Nie. następnym razem opowiemy o Jetal Watch'u Boska tak, gra jest super Tak, który jest super, ale to następnym razem e, Ale to, że ja, wtedy, kiedy ja zagrałem w Pokémony i łaziłem sobie i zbierałem Street Passy, To Dominik siedział w domu i skończył w końcu GTA 5. Oh <laughs> tak, yeah. skończyłem, zajęło mi to jedynie półtorej roku Właśnie sprawdziłem pierwszego save'a i ten Na której Dlatego konsoli, mówiłem... jeżeli mogę zapytać? Słucham? Na której konsoli go ogrywałeś? Na Xboxie One O, prawidłnie, prawidłnie taką... Wersję, znaczy wydaje mi się, że na słuszna odmiana, bo to jest po tych upgrade'ach takim graficznym, po widoku z trzeciej osoby i tak dalej. Jest pierwszej osoby tam jest dodatkowo, ale nie używałem go, przyznaję. No właśnie chciałem Cię o to zapytać, bo słyszałem, że z tym jest straszny problem na nowych znaczy, konsolach. Znaczy tak, jeżeli chodzi o strzelanie, to jest całkiem okej, okay, da się tego używać, chociaż jednak prawdziwe GTA to jest trzeciej osoby i to tak się powinno prawie nie... Grać, jak to powiedziałeś. Z, jeżeli chodzi o samochody, to jest słabiutko. To w ogóle jest dziwna responsywność. strasznie szarpy, tym autem się nie da. Tak, no, ja też ogrywałem GTA. Te to, to samo odczucia. A propos jazdy tak. samochodem, zauważyliście te małe, drobne smaczki, które Rockstar zrobiło, że ta cała maska rozdzielcza działa tak, jak normalnie działa, zarąbiście. Jak przestrzelisz bag i wsiądziesz do samochodu, to się w, w, rusza wskazówka e, w, paliwa. To jest niesamowite. mogliby wydać nie działa, w ogóle jakiś dodatek, gdzie znaczy dodatek darmowy DLC. Gdzie normalnie trzeba paliwo kupować i tak dalej. To by było mega. Do San Andreas albo po do Vice City mhm. był taki mod. Yy, tak, do Vice City. A to musisz grać na pacecie, żeby te mody mieć. Mm. Zresztą są niesamowite mody do GTA V. 4K, Nawet kolega a... właśnie kiedyś tam, jakiś czas temu był u mnie i tak zobaczył na tej konsoli i tak się podjarał, że powiedział kupić a potem musiał kupić ka kartę graficzną lepszą. <głos> <głos> także wydatek miał spory. W pudełku leżał jakiś Musiał systemy. żonglować płytami? Bo <głos> <głos> jest to na 8 nie DVD ma tego wychodzi chyba. Znaczy tak, no GTA 5 to nie jest, mogę powiedzieć o samej grze, tak. Ja tylko jedną rzecz tak po przejściu mogę powiedzieć, że mogliby troszeczkę wprowadzić taki tryb y, dla niedzielnych graczy. Taki sprowadzenie fabuły za rączkę. Zaczęło mnie to strasznie męczyć, że wszędzie muszę jeździć takie ogromne dystanse i żeby tak szybko ten wątek popularny ukończyć, hmm. tak się skoncentrowałem poważnie, to Taksi? musiałem naprawdę... Jeszcze raz powiedz? Mogłeś normalnie wsiąść do taksówki, wybrać punkt docelowy i by cię w 3 sekundy A. dowiozła można. do miejsca. Można, ja to... Oczywiście taksówki działają jak najbardziej, tylko to... Znaczy, no można, nawet, nawet takie trochę jak szybka podróż, ale przyznaję, że zapomniałem o tym trybie w ogóle. <laughs> tak byłem pod, podjarany tym kończeniem, Ja że... powiem wam tak, podpaliłem GTA 5, to jeszcze było na PS3, wsiadłem do taksówki, patrzę, jakiś Arab, od razu myślę sobie, kurde, zjadłem kebaba. To już nawet nie skipowałem tej jazdy z nim, tylko słuchałem tego radyjka, jak on mi tam mówił o swojej żonie gdzieś tam za granicą czy coś. Nie, to, Tak, to że chodzi o same tak. W ten tytule jest tego tak dużo, aż to trudno uwierzyć, że oni to upchnęli tak. w jednym tytule. Ludzie wybiegający gdzieś na ulicę nie... i są jakieś randomowe misje, które wiesz, jakbyś nie, nie jechał tą drogą, to byś nie miał tej misji. Ta. Nie, tak, tak. albo tak. misja z Mogę... protohipsterami. Hmm. To już w ogóle był hit. Znaczy była też taka misja, że wio się... Po prostu gościu mówi zatrzymaj się, zatrzymaj, zatrzymywało się. Zabierało się typka i okazało się, że on pracuje na giełdzie i mówi: to kup te i ta, ta, te i ta akcje. Ja te akcje kupiłem i, i jakąś tam kasę zyskałem. Także, no jest mega dużo fajnych treści. Chociaż ja jestem zmęczony, tak jak już mówiłem tam wcześniej, pisałem też na naszych naszy komunikatorach, zmęczony życiem kriminalisty. Już strasznie mi tego brakowało, że nie można jakąś prawą ścieżką, tylko mordowanie non-stop, także... Ale, Ale prawą ścieżkę ukończyć. masz to byś chciał od Grand Theft Auto? <śmiech> ja wiem, ja wiem. Masz Sleeping Dogs, masz True Crime, masz Yakuza. No dobra, Yakuza może zły. Mam Chociaż Wiedźminę nie, ja dobrałem dobrałem dobrałem. właśnie, kurde, to jest 100 godzin. Y... Sorry, Sorry 2 dobry. na 10, bo ta płotka ma słaby system zniszczeń. <śmiech> Wjeżdżam w ścianę i nic. Nawet nie ma za wiesz, Wiecie co, moja, moja żona właśnie jeździ konej i mówi, że płotka ma tragiczny model jazdy. Konia, konia. No, w porównaniu do RDR-a to to jest tragedia tego, co tak, słyszałem właśnie. No, Jeszcze nie grałem, więc z tego, co słyszałem, tak? Znaczy tak, jeżeli chodzi o samo GTA, GTA warto moim zdaniem skończyć, mimo, że to jest symulator życia kryminalisty i to na tych trzech naraz, ale później ten motyw przełączania się między postaciami trochę ma się większy wpływ na to. Naprawdę fajnie się sprawdza i no z przyjemnością kończyłem, co ciekawe nawet, chyba mogę już spoilerować, no nie, bo GTA dawno No nie wyszło. wiem, ludzie no, no, dalej zakończenia, się obrażają tak? za spoilery o tym, że Aeris ginie w siódemce. <laughs> Ups. Choć, choć o to, że nawet wiadomo, że po zakończeniu każdego sandboxa można biegać dalej i tam dalej są fajne, fabularne misje, tylko tyle mogę powiedzieć. Okazuje się, że tak chciałem, a usiądę, dokończę, zobaczę napisy końcowe i się okazało, że przez dwie godziny potem grałem, mm. bo było coś fajnego. No. Także tytuł, potencjał no, ma genialny, niesamowity. Szkoda, że to jest symulator życia kryminalisty, tyle mogę no. powiedzieć. Mi, zapadło, wielka, jeszcze, wielka mi jeszcze zapadło e, w pamięć spolszczenie, które było fantastyczne. No, tak, gaduali, tak. Ale wiesz, wiesz co, dobary. powiedziałeś o ważnej kwestii. Gdyby nie to spolszczenie, to ja bym połowy smaczków w tej grze nie złapał. Mm. Niestety. Czy ta lokalizacja mówiąc ładniej. Ja strasznie żałuję, że nie ma wersji takiej w pełni zlokalizowanej, tylko to musieliby zrobić dobrze, żeby to nie było jakąś kichą. Oj, nie. Chociaż ja na ja poziomie mam... Wiedźminy. Ja mam złe doświadczenia, jeżeli chodzi o dubbing w ogóle jakichkol jakichkolwiek gier, bo to jest takie Pamiętamy. często. Godowar w Wiedźminie, w takim razie dubbing. On nie grałem nie jeszcze, zły. więc no. Ale, ale on on Wiedźmin ma dubbing jest wyjściowo zły. polski, ale jak. bo to jest wyjściowo Polsk polska gra robiona pod polski dubbing, a tak, tak. potem dogrywali angielski. To to jest ta różnica. Jak um... mieli robić z czeskiego na polski, to by wychodziło no, inaczej. Ja mam z dubbingiem jeden problem. Jest za mało aktorów u nas w Polsce i tu postaci się tak pokrywają, że to jest dla mnie największy problem z polskim dubbingiem. Diano, czy grałeś w falałta trójkę? Nie, na szczęście nie. Piotrze, czy grałeś w fallouta trójkę? Zgadnij. Hubercie, czy grałeś w falałta trójkę? Dominiku? też Ja nie grałem właśnie, ojej. Teraz słuchajcie. W falloutie, trójce, jest jeden typ, który dubbinguje 12 głównych postaci. Powiem to jest ci, tak jak nie, jedynce, jeden koleś dubbingował wójta, wieśniaka, jakiegoś odcerza, jakiegoś psa nawet, konia i króla. To jest sobie mak, ten sam ja poziom. Nie. I tu Diana ma rację, jest za mało tych. Ale na przykład to... coś, w coś gram z polskim dubbingiem i tak, ma, tak mój chłopak siedzi tak... Co, a co tu mówi Bezminny z gotika nie? Więc... Y... <laughs> No niestety. Dlatego u nas nie przyjęły się daminki w telewizji. Jest za mało aktorów mm. dobrych. Tylko bajki no. dla dzieci. No Ale ej, nie, dzieci to też głupieją. Tak? Dzieci też głupieją, słysząc, że ich ulubiona postać, znaczy, postać w nowej bajce brzmi, jak i ich ulubiona postać. Ja mm. na przykład tak mam z Kowalskim, z Pingwinów. Jak ja słyszę tego aktora, to głupiej to ten, co tak pierdzi twarzą non-stop, czy... Nie. Jest nie, nie. Kowalski to jest... Ten, ten y, najbardziej poważny. główny. główny. główny. O nie, tak. Ja powiem wam też, że ten co pierdzi w pingwinach To powinien dostać Oscara za dubbing <laughs> Takie rzeczy z ustami Robić, to ja nie wiem Nie, Kowalski że no, ten... ten mądry Skipper A, to jest może. ten główny e, Tak czy się Diana, Diana masz rację, jest mało aktorów Ja do tej pory e, Będę wspominał e, To jak tak. oglądałem gameplay Z God of War Ascending czy... Nie, e, Duch Sparty Duch Sparty był przetłumaczony i tam był e, Linda. nasz ukochany Linda grał. Boguś. Tak, Boguś Linda. To tak bardzo słabo wyszło. No ale zauważ jedną rzecz. W Ameryce dobierają głos do postaci. Ta postać odgrywa, znaczy ten aktor odgrywa tą postać. A u nas mamy tylko gotowy wzór i oni biorą byle kogo sławnego, żeby napisać na okładce, żeby to się lepiej sprzedało. Tak, niestety tak Linda. robi. Plus, spójrz na to tak. God of War, fun fact, głos mu podkładał, nie pamiętam jak ma na imię nazwisko, czarny aktor, u nas biały. Więc to już była taka różnica, że w postprodukcji mm -hmm, oni musieli zwiększać rację. basy w ogóle Lindzie. Że to chociaż mm. trochę przypominało tego oryginalnego God of War ale, wiecie, ale to powiedziałeś o super ważnej rzeczy Ja kiedyś Wiedzina przełączyłem w tryb angielski Bo na szczęście można, to jest świetne uważam mm -hmm. Że bardzo łatwo możesz przełączać ścieżki audio Nie wiem czy widziałeś, ale w DLC-kach Można sobie francuski zainstalować, niemiecki Tak, i tak, tak, są. Czeski? Czeski, Ej, nie ryzykowałem. jest czeski, proszę Niech będzie czeski Chyba jest chyba, chyba, jest, chyba nie nie jest. jest. Ty to rozpakowujesz, zaraz będę grał po czesku Po japońsku, <laughs> <W> japoński też <laughs> jest Jest japoński Tak, jest właśnie jest. jakiś azjatycki jest. też język Wiem, że w Drakeu jest japoński, czy w Drakeu W 4 to tak no, ale wiesz to ta gra zupełnie inaczej Ona jest totalnie inna W angielsku, absolutnie Ale jest dobry też ten, ten voiceover Naprawdę, żadnego wstydu nie ma Ale jednak w tą grę trzeba się po polsku Albo może faktycznie po czesku, po czesku. I, Ja widziałem w ogóle youtuberów Zagranicznych, którzy grali po polsku Bo takim było lepiej To jest tak samo, że błogary, chcieli grać w brzmi... metro Z polskim dubbingiem To się nie da trzeba Nie, w w metro to, to tylko dubbingiem. po rosyjsku Dokładnie, tak samo stalker, Blin Trzeba grać po no rosyjsku No tak, to co pasuje do settingu, no nie? Przede wszystkim. No. To może sobie... Jakby uwiarygadnia to, tak? To tak jak ro Rosjanie mówiący po angielsku, to nie jest wiarygodne, no nie? Dokładnie. Tak to mówiłeś wie, mówiący też w innym języku niż polski. Nie trochę w ogóle... Chociaż mam wrażenie, że y, ten lip-syncing jest... Y, najlepiej działa w angielskiej wersji, ale to mogę się mylić, dawno nie uruchamiałem. Znaczy, ogólnie oni robili tak, że najpierw zrobili polską wersję wyjściową, z tego co mi wiadomo, potem zrobili wersję amerykańską, czyli tą angielską, czy tam angiel i do niej specjalnie jeszcze robili osobno lip każdej postaci. Nie tak, że musieli dopasowywać słowa, tak, tylko że usta no, były no. dopasowywane do tego, co mówię. Dlatego tak fajnie wygląda. Hmm. Tak, tak, dlatego go naturalnie i to nie wygląda jak kiepski, kiepsko zdabingowany film po prostu. Jak te chińskie tak, filmy no akcji z Bruceem mhm. Lee czy tam Jackie Chanem, gdzie koleś mówi nagle przerywają mu usta, dalej chodzą, no nie? To z cyklu nie znam się, a się wypowiem w kwestii Wiedźmina, jeżeli chodzi, bo nie grałam w przyznaję. Dwójkę zresztą też. Ależ mamy zaległości wszyscy, szok. Kur... Dlatego możemy się wypowiadać. Tak, Wybialiśmy. tak, nie znam <śmiech> się, że się, mówię, wiadomo. Nie. Po polsku tak prawidłnie. Nic nas nie skaziło. Chciałam tutaj poruszyć kwestię muzyki i pieśni Przy no, on dla mnie się nie tylko i wyłącznie po polsku. Słyszałem no to po polsku. o to, to, to Słyszałem w, w, w 15 językach To i... jest boskie. Myślę, że po japońsku też się broni, bo <śmiech> słuchałem we wszystkich wersjach i właśnie tak polski, i japoński się odbyły u mnie naj, najlepiej. Ale to jest tak samo jak było z Frozen tak naprawdę. nie Niby amerykańska bajka, ale najlepsze wersje piosenek były po polsku, były po japońsku i były po czesku. I to każdy mówił. Nie było osoby, która by słyszała właśnie wszystkie wersje językowe tej piosenki, na przykład Let it go i by powiedziała, że jakieś inne wersje są lepsze, albo mm. że angielska jest lepsza z tych wszystkich trzech. No, to prawda. Zgadzam się w 100% z tym, co, co, co Jacek mówisz. Let it go w wersji czeskiej jest super. Tak, na jedną, na jedną. Raczej <głosy> <głosy> czyli nie dokończyłem myśli tam z tą lokalizacją w GTA. Gdyby nie było tej polskiej wersji, co w ogóle chciałem zauważyć, że dopiero w piątce pojawiła się lokalizacja polska, w sensie y, wszystkie teksty i tak dalej. To po rzeczy bym tam nie dostrzegł, bo język dla mnie jest nieco trudny. Jest dużo slangu i żeby dobrze zrozumieć te niuanse słowne, na trzeba dobrze znać język angielski, zwłaszcza e, tak. jak ten Frankin tam się tak, powiadał ze swoimi ziomalami. To, nie, nic, to nic. Graliście w GTA 4? Ja grałem. Mhm. Tak, tak. Pamiętacie tego Rastamana Yamana? Tak, ojeju. Ja dość. nawet z napisami nie wiedziałem, o co mu chodzi. Tylko tam były napisy anglojęzyczne, no nie? Ja mam? Menta da? Coś, tak. o Jezu, tak, co on, co on ale... wie, żeby się podzielił, bo chcę rozumieć, nie? Właśnie w GTA 4, bo ja się uczyłam kilka lat rosyjskiego mega mi podobało się właśnie to, że bohater jestem z Rosji i w ogóle, jaką do Chemian słuchając rosyjskiego radia w samochodzie. Każdy widzę coś tam swojego znalazł. A wiecie, co mi się podoba? Tak jak nie jarałem się Wiedźminem. Wiem, że to może być dziwne, ale po prostu jakoś nie jarałem się. Tak jarałem się cyberpunkiem, który robi CDp mi się wszyscy. podoba to, że nie będziemy rozumieć jakiegoś języka w tej grze, chyba, że go znamy, albo kupimy sobie implant. Sam szczep, który możemy sobie tam wykupić i wtedy rozumieć ten język. A to jest mega I to mi się mega. Mega. E, ja bym to z sensie, że zobaczył dla, na cały świat grach. będzie jedna ścieżka dźwiękowa? Znaczy ogólnie będzie tak, że na przykład idziesz sobie. Mm. Twoja postać gada po polsku Ale przychodzisz obok bandy czeskich rzeźmieszków Którzy coś tam sobie hechłają pod nosem I coś do siebie mówią mhm. I oni mówią tylko po czesku I ty nie masz tego przetłumaczonego na polski Mimo, że oni mówią po czesku o. Jeżeli ty znasz czeski, bo się go uczyłeś w szkole przez 9 lat I cię bili linijką, żebyś się go nauczył To wtedy tylko ty zrozumiesz co mówią No bo z natury Albo kupisz sobie implant w grze I wtedy będziesz miał przetłumaczony ten tekst po czesku Tam na ten angielski czy polski Ja no, bym to, to z chęcią ciekawe. widział w każdej grze bo trochę mnie to boli, że na przykład jestem, nie wiem, amerykaninem, jadę gdzieś, nie wiem, do Czech i wszyscy mówią po angielsku. I to jest w ogóle Mora filmów, książek, anime, stanąc, gier, no, wszystkiego. Mm -hmm. Patrz Deus Ex. Patrz Deus Ex, dokładnie. <laughs> <laughs> w Maxie pejnie trójce chyba było tak, że oni mówili w swoich rodzimych językach i nie było to tak, tłumaczone. Było. Tak, i to było no, to z z i, i, i, I w, w Wolfensteinie. Przecież Wolfenstein też dokładnie mm, miał po to Po niemiecku, samo. rzeczywiście. No dobra, ale w Wolfensteinie co mówili? Zig Heil? Scheisse. Ale patrz Ania Ania i, i Blaskowicz Blaskowicz mówił trochę po polsku Ja mówić, nie? Ale to była jedna ścieżka Nie było czegoś takiego, że Robili specjalne ścieżki, nie To była jedna gra jedna tak, ścieżka Tak, to był mega wątek tak. I Ania, która, którą grała no, Bachleda mówiła i po polsku Ale także po angielsku I potem oczywiście twórcy filmowi się zaczęli wzorować Na tym dobrym pomyśle i powstał X-Men y, Apokalips gdzie polscy robotnicy mówili Henryk, nie rób tego Ale to, to jest z Mora Cześć Zmoreka. Józef ciebie i szony Słuchaj, to naprawdę nie jest tylko W ich menach Ale ja nie rozumiem, przecież mogli wziąć Zamiast tych aktorów, co grali, udawali Polaków hmm. Mogli po prostu wyjść na budowę Jakiegoś McDonalda albo coś Zgarnąć tam pierwszych pięciu losowych ludzi I na pewno by z trzech Właśnie. Polaków znaleźli i ja to tak powiedziałeś nie? mega ważną rzecz Zobacz, jest problem z voiceoverami No to niech zrobią casting Biorą ludzi z ulicy po prostu Dokładnie, przecież kogoś kto jest W takim jest notywnym... geta każdy żółty Ale... znalazł robota to, to się... Naprawdę każdy Kurczę, no głosów masz na pęczki No ludzie, przecież to mówią. mówią ja mam Fun fact do nowej drogi, która wyjdzie I mówię tu o Titanfallu Titanfall 2 Aha. E, Do Titanfalla 2 Był casting i to casting był Na tyle fajny, że był przez internet Każdy mógł nadrać został, Był o, zestaw kwestii Jak ktoś festii, już to wymyślił, ja myślałem, że wymyśliłem nową rzecz to gdzie Ale t, nie, najlepsze jest to, <grym> że y, To w jaki sposób Wybierali y, osoby Do y, tego testingu. Y, były normalnie y, teksty z gry Normalnie każdy widział już wcześniej się dać sobie trzeba było je nadrać I oni po prostu wybrali najlepsze osoby Ale to jest, i to jest, i słuchajcie I to rozwiązuje problem voiceoverów, przecież jest tylu graczy Każdy, no nie chcielibyście na przykład Zagrać tam, no dobra, rzucę tego żula Takiego żula tam zapijaczonego Na ulicy w Nowikradzie O niczym innym Zagram. nie marzę, przez całe życie tak, ale, <laughs> słuchaj, Mógłbym nie. umrzeć w spokoju Gdybym mógł zagrać żula w takim Wiedźminie, albo w cyberpunku. Tak, Ale... Jola Życiarz. Przecież... Na przykład odgłosy płotki, a I to jest, może lepiej odgłosić korea. Jest, jest impreza, znajomym się chwalę, bo wiecie, że to był podcast i nagrałam coś do gry. No, nagrałam, tak. mam rolę, Zost... mam rolę w grze. Puść to, jest to. to z tego, że wynalazłeś w ogóle lek na raka, że zapobiegłeś wojną. Ja tu grałam Żula. Co ty człowieku <laughs> wiesz w ogóle o tworzeniu, nie? Słuchaj, sztuka, wszystko, wszystko, tyle kowali jest, tyle płatnerzy, no każdy może mieć inny głos i To tak jest. Ty się tam kręcisz przy cdp pie tak? W, w chwili obecnej nie, no, ale... Zapytaj się, czy by nie chcieli jakiegoś przystojnego mężczyzny z pięknym głosem, który mógłby im dubbingować konia albo coś. <śledzianie> <śledzianie> Myślałem, że tego żule zapytasz jednak. W <śledzianie> no. USA to się notorycznie zdarza, że Pol Polaków grają Rosjanie, bo oni nie wiedzą chyba, jak brzmi to ten kraj. To same kraje. No, ja, ty, ty wiecie, gdziekolwiek, wiecie gdziekolwiek i zaczniecie mówić po polsku. Pierwsza rzecz, z którą cię skojarzą, to będzie wódka. Tak. A jak wódka, to Rosja. <grym grym> to ta, ta jest prawda. To, jak Rosja, to, to, to, to, to, to się zabarają Często tak jesteśmy z Rosjanami, ale to jest fan fact. Jeszcze ja jeden mały fan fact. Do FIFA 13 albo 12 był podobny casting robiony na te okrzyki piłkarskie. Też można było nagrać swoje tam okrzyki. Oczywiście no, jaki okrzyk wygrał? Polska gola, polska gola, a ktoś tam w tle krzyczał, kurwa, więc no. Jest a wiecie, że to chyba to słyszałem w ogóle w FIFA? No, nie dziwię taki... się, bo to normalnie jest w grze. Miałem Plus... taki maraton, właśnie FIFA, z, z Szeszczęcem mojej żony i tak graliśmy tłukiem tą FIFA 16, bo tylko w to dało się grać sensownie na dwie osoby. Właśnie teraz niestety małego, mało jest kopa kanapowego, to trochę się pożale. I faktycznie to słyszałem, zdaje się. Wydawało, mi się. wydawało mi się, że mi się wydaje, a to i. Przez sąsiad krzyczał, a tu nie, tu gra. <ślam> <Sobcie>. <ślam> No to, to jest właśnie tak, tak to powinno wyglądać, tak? Lektor. Ale z tym jest mm. jeden mega hamski, wielki, okrutny hamski, jeszcze raz powiem problem. Nie każdy ma możliwość nagrania tego ładnie. Co z tego, mm -hmm. że ty będziesz chciał w Titanfallu zagrać odgłos śrubki no tak. albo butującego się Windowsa? Jak ty masz mikrofon za 3 zł, i to będzie tylko szum. I no przegrasz pierwszy ja pierwszym w kolejnym, który beknie do mikrofonu. Tylko teraz, to w jakiś sposób podeszło do tego EA. State and Fallen, to oni wybierali e, najlepiej, wy, Najlepszy głos tak I, I nie patrzyli w ogóle Na jakość i tak dalej Tylko ekspresję słów i tak dalej I o, tam z tego co widziałem 3 czy cztery osoby z Polski wygrały I miały I ja miały ja i te, no, Nie jest to może dużo Ale wystarczająco żeby w miarę nadrać inne głosy nie? A teraz ty udawaj odgłos Tak jak w łódzkiej filmie e, jest ale jak przychodzi ci sztur na przykład i cię egzaminuje i on ci mówi a teraz zagra zagraj odgłosy pocącego się drzewa. I oni i w sobą to samo, a teraz zagraj odgłosy odkręcającej się śrubki. Ale jeżeli chodzi o jakość, to mieli jeden, dodat jeden taki dzień, w normalnie musieli zjechać się tutaj do Warszawy i w studiu nagrywali. A to, to jest mega dobry pomysł, według mnie. No to rozwiązują problemy technikaliów od razu. Masz dobre tak, tak. warunki, jednakowe dla wszystkich. Nie Kurczę, ja myślałem, i to wszystko. wszystko. Więc... w tej grupie takich, wiecie, pro z dobrym, z dobrym mikrofonem i mogę sobie, wiecie, próbować w takich konkursach. Znaczy, to możemy robić <laughs> wąsowery do gry Piotrka, jak prostu. Taśma profesjonalna. No, no tak zaklepuję może, konia. może tak być. Zaklepuje konia. Nie, mam wymowy to raczej tylko odgłosy mogę Nie robić. będę, no, nie ale... będę, ja coś ukrywam, że... E, że Moja, dra najprawdopodobniej będzie się działała w twoim mieście. W Zwierzu? <głos> nie, w Szczecinie. <głos> no to super, moje miasto. Ja tu na uchodźstwie jestem. Ja wiem, że jesteś na uchodźstwie, <głos> ale ja tu mówię, twoje miasto w sercu, w, w którym w tej chwili mieszkasz. Proszę cię tylko o jedną rzecz. Żebyś zrobił tam gaga, który po prostu krąży po Sz Szczecinie jak zaraza w Starej Anglii. <głos> Mianowicie? Że ludzie mówią, że oni są zajebiście podjarani tym miastem, ale lubią pływać, więc chodź, pójdziemy na największy basen w Szczecinie. I ty im mówisz, ten basen? Nie, nie, nie, ten basen, inny, inny. Ten basen? Nie, nie, nie, nie, ten inny. To jaki basen? Basen górniczy. A basen górniczy to jest wielkie, puste pole z węglem. <laughs> <laughs> więc to się można nadziać. <laughs> we will see, we will see. Dobra, Dominik, uh, GTA pięć ci się podobało? Znaczy, e, ogólnie tak, tak. Na, ogólnie tak, kończyłbym. 10 na 10. Nie, 10 na 10 to nie, ale taka siódemka. 7, 7, Ta? 7 no, bo daje. 7 pół. GTA daje To jest kryminalisty, no. Jakby nie było. Mam jedno pytanie, bo miałem to zadać już pół godziny temu, jak zaczęliśmy gadać o GTA, ale tak no, lekki off-top poleciał, tak? O koniach i tak dalej. <głos> <głos> Powiem tyle. O, o dubbingu jeszcze będzie, spokojnie. Tak. Zauważyliście, że mamy trzy postacie. Tak? Wszystko ładnie, pięknie. Czarny Psychol, Stary Dziad. I czy odgrywaliście misję jeszcze raz, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądała dana misja z perspektywy innej postaci? E, nie, ale tam nie, nie było dużo misji nie. chyba takich, że można było sobie Fun wybrać fact, postać. przy czwartej misji tak było, że mogłeś zrobić tak. Ja na przykład miałem tak, że była misja, gdzie Michaela zdradzała żona. I mhm. mogliśmy zagrać to Michaelem, gdzie nakrywaliśmy ich w domu. Mogliśmy zagrać to Trevorem, który dostawał tylko telefon, że gonimy jakiegoś gacha. A mogliśmy zagrać to... Jak miał ten czarny, bo zapomniałem? Franklin. Franklin. Mogliśmy zagrać Franklinem, który widział to, jak nagle jakiś goły koleś wyskakuje przez balkon w rabatki i ucieka. Ale to więc... mało chyba tego było, bo wiesz, że tego nie zauważyłem przez całą grę takich numerów. Mm -hmm. W ogóle szok. Muszę zagrać znowu. Zagraj, zagraj. To jest bardzo fajny motyw. Mnie to tak bardzo znaczy... podobało. Idę, mm -hmm. dzwonię do Michaela, znaczy Michael do mnie dzwoni i mówi Ty, łap, jego, łap, łap tego typa. Ja uznałem się, jaki typ? A tu nagle demko, że jakiś koleś nagle wyskakuje i myślę, oho działo się. Ale zaraz, zaraz, a mi się zdarzało właśnie, często wyskakiwało, że a, wróć tu inną postacią, nara. I to było irytujące. Bo to było fabularnie uzasadnione. Że innych okay. postaci tam nie ma. Że ich ma tam nie być. Tak jak były te misje z kradzeniem samochodu. Nie tak, mogłeś tak, tam wziąć tak, Trevora, ani Michaela. Mm -hmm, Więc to było tak, z góry tak, uzasadnione. Ale można tak, było tak. przez to ominąć wiele fajnych smaczków. Jak na przykład, kiedy Trevor upychał do kibla zwłoki jakichś tam dwóch osób, które go nocowały. To było zarobiste. No ja na przykład to demko ominąłem, ja tego nie widziałem, mi to dopiero znajomy powiedział, a Właśnie, u mnie to tu, się rozegrało to tak, że pojechałem do niego Michaelem no, i się pytam, no a gdzie są ci twoi znajomi, którzy cię nocowali? Oni, a, poszli nurkować, no nie? <głosy> <głosy> I słychać w tle odgłosy spuszczanej toalety, nie? Ale to świadczy o klasie Rockstara, jak oni tam upchnęli po prostu treści takich różnych wariantów, że szok. Tak. Rockstar to y taki naprawdę. nasz konsolowy blizzard. I z Oj, tym się prawdę, nie ma co A Znaczy mi tylko jeszcze tak kończąc tam aż szybciutko GTA 5, Mi tylko brakuje takiego trybu Jak było bardziej takiego prowadzenia fabuły Jak było w Mafii yy, pierwszej Że troszeczkę było bardziej po sznurku Tutaj, A czy żeby był taki tryb Dla takich graczy, którzy lubią dla bardziej sandbox gracie, Dla graczy, dla tak, da taki casuala Geta jak ja, że sobie gram półtora roku w tę jedną grę po troszku. Coś jak Belain Wiadomo, obu Wiedźmin, dużo czy im przeszkodziło to przez to, a nie to, że gra jest zła czy coś takiego. Ale brakowało mi takiego trybu, nazwam go reżyserski. Po prostu, gdzie łykasz główną fabułę, główne wątki trzech bohaterów, bardzo pobocznych, kiedy gracie. Na przykład, co by szkodziło, żeby na przykład... Były takie trochę sytuacje, a Załóżmy załóżmy tak, tego rodzaju historia, że... Jedziemy sobie samochodem i raptem dzwoni Franklin i mówi a czy mógłbyś do mnie wpaść? Albo inna postać. Bo wpadnij ziom, coś tam robimy. nie? I to już było prowadzenie do misji. Tak było bardzo mało takich, takich zagajeń. Trochę szkoda, bo potencjał jest wielki. Chociaż hey, Nico, wiadomo, będzie gietaszek. Let's go boli. Myślałem, <śmiech> <śmiech> e, <śmiech> <Dominiki, śmiech> Ja mam jeszcze jedno pytanie do ciebie. E, ty obejrzałeś wszystkie trzy zakończenia? Nie, nie, nie, nie, nie. Nawet ja, ja byłem ten dobry, gdzie wiadomo... Wszyscy... Strzelił, strzelił wszystkim w plecy i, i uciekł z kasą. E, nie, nie, nie, nie. Tak, tak bo tak tam było. były trzy zakończenia, nie wybrać i jedno było trzy takie były, bo naprawdę mięsiste, nie? Co, jakie decyzje podjąłeś na samym końcu, tak tak, tak. tak, Znaczy, tak, ja domyśliłem się, że są trzy zakończenia, ale i, mi to już była tak czwarte nad ranem, więc już byłem padnięty, żeby odpalać kolejne zakończenie. No ja to możesz sobie przejść, bo naprawdę to ci fajnie grało. Wszystkie trzy fajne... E, to fajnie ja Taki też niby off topic nawiązując do tego, że dominik pracuje ci tego, E, dobrze wiesz, ja nie dram w rocksta, Rockstar'a Ale była ta jedna gra W którą posiadam I mam ją w wersji w ogóle Super Deluxe e, Jest to Alain Noir, I to, Alain to Noir jest, I to jest gra, która cię prowadzi po sznurku Bo nie da się inaczej przejść Jak po prostu przechodzisz od misji do misji mhm. No to to jest coś Ale dla mnie. Piotr Piotrze, Ale... zauważ jedną rzecz. Tam nic więcej nie ma. Tam są tylko Tam misje Tam nic więcej nie ma. Zbieranie Tam plecy, są tylko misje główne, dokładnie. Tak. Jakiś film i, I te misje tak główne są jak odcinki, więc w ogóle włączasz odcinek, zamykasz, wyracasz następną i następną i, i tak to działa. Tak. Prze przecież przy okazji jeździś po mieście też, gdyby... bo to jest no, na wpół otwarty świat. Tak I no to, no, jest, to no, jest minus tej gryce, przecież. Ale jeżeli ktoś jest takim casualem, tak jak Dominik mówi, to on może tylko odpalać te główne misje w Takiej mhm. nor normalnej formy, tak jakbyś chciał to oglądać nie wiem, odcinki ser serialu i przejdzie całą grę. Dokładnie. Tak było. Ale to jest minus LA Noir, że to ma otwarty świat. To nie powinno mieć otwartego świata. To by, ta gra by tyle zyskała, gdyby nie była. Open world'em. Ale te, te world zobaczcie, and. bo Sput tak już po się przebić z Mafią dwójką. W Mafii dwójce bo dokładnie ten sam błąd y, zrobiony. Dokładnie. Czyli y, też to miasto było totalnie martwe. Tam tylko jeździły samochody i chodzili ludzie bez celu. No, tak Pamiętam, że były. w Mafii jedynce dwa tak, chyba dwójcie. więcej. Jakieś wyścigi można było robić. Więcej, tutaj, dużo no. więcej. W ogóle uważam, że Mafia pierwsza to jest dalej najlepsza mafia. Nie wiem jak ta nowa część będzie. Zobaczymy. Trzy godziny grałem ten jeden kupi wyścig. Tym białym ogórkiem, żeby go przejść Cudem go przeszedłem, taką na końcu się wywaliłem, przeturlałem, prawie zginąłem O no, Mafii kiedyś wróciłem, bo to jest świetny tytuł i warto No wrócimy do niej, jak wyjdzie nowa, a wtedy będzie to Dokładnie wstawał. tak, dokładnie tak mhm. Dobra. Dobra, już o GTA wystarczy Tak, o GTA, warto w ogóle o giereczkach już mi się wydaje Tak, wystarczy, wystarczy, wystarczy Przejdziemy do działu całej pospolitej kulturki E... Postpolita Postpolita. Tak. E... <laughs> Lepo, spospolita, to spolitaku. Spolitaku, spolitaku. Po prostu Spolitaku, spolitaku. Gierek, spolitaku. dobra już jakiś No, temu e, Hubert zakupił e, audiobooki i to ważne Hubert i chciał o nich powiedzieć od dawna, ale, ale mu nie dawaliśmy <grym> Tak, tak Dzisiaj jest, jest ten moment, że będzie mu powiedzieć Tak, w końcu, Hubercie to, to nie są audiobooki do końca, to są słuchowiska Słuchowiska zrealizowane przez wydawnictwo Fonopolis. To są słuchowiska wiedźmińskie Wiedźmin zawsze wróci w różnych postaciach Tak <grym> E, ogólnie wyszło teraz trzy, e, trzy tomy z e, pięciu księgu y, i wyszły e, wyszedł jeden z biuro opowiadań z tego co wiem I z, mam, mam nadzieję, że się teraz nie pomyliłem e, reszta jest najprawdopodobniej w produkcji ale nie wiem do końca kiedy one wyjdą wydawnictwo też nie daje żadnego znaku życia i no, nie wiadomo co się z nimi dzieje to są słuchowiska naprawdę bardzo dobrze zrealizowane. Ale to naprawdę bardzo dobrze zrealizowane. Główną rolę gra Wiedźmina gra Krzysztof Banaszyk, który jest znakitem aktorem głosowym w ogóle myślę, że jest dużo lepszym aktorem głosowym niż, niż aktor, który gra Geralta w, w Growych Wiedźminach. Nie ja też jest rządzek, dokładnie. Myślę, że on jest dużo lepszym Geraltem. On grał też w Wiedźminie 2, Pierwszą z postaci, którą widzi Geralt, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, to tak. Aha. Tam w tej scenie w więzieniu. Nie, nie pamiętam, jak ona się nazywa. Ta postać. No, mega, są zrealizowane. Każde schowisko kosztuje 40 zł. Dominik, ty też chyba słuchałeś, tak? Tak, tak, posiadam, posiadam jak najbardziej wszystkie. O, proszę. Byłem w takiej fajnej promocji kiedyś, gdzie ko każde kolejne było tańsze, aż za zero było. O, Także super. na audiotece takie fajne promo. To idealna taka promocja dla ciebie, Hubert. Tak. Bo to podobała być ci się. A jak możecie porównać to Phonopolis właśnie do wytworów audioteki? Bo mnie to też tak trochę ciekawi, bo słuchałem na przykład, czy androidy śnią o elektronicznych owcach. Czy to jest mniej więcej ten sam poziom wykonania, czy lepszy, gorszy? wiesz co nie powiem ci bo nie słuchałem tych słuchowisk to jest jeden z pierwszych słuchowisk w ogóle które, które wysłuchałem bo albo nie było czasu albo słuchałem podcastów albo słuchałem audiobooków zwykłych no to jest, to jest super produkcja tutaj głosów podkłada 120 osób we wszystkich audiobookach we, we wszystkich słuchowiskach no jest nieporównywalnie inny poziom niż zwykłego audiobooka a też są takie elementy otoczenia? Tak, yy, tak. Jak tak. na przykład odgłosy tającego konia, kłuski, krówki, yy, dokładnie. mieczy? Przede wszystkim mieczy. to, przede wszystkim te rzeczy masz. A mam jedno pytanie, czy jest tam taka chamska, półtora minutowa przerwa z jakimś jazzem między ka każdym rozdziałem? Nie. nie Bo to nie, mnie bolało no właśnie w audiotece, że co rozdział była taka chamska, półtora minutowa przerwa, gdzie się nic nie działo, tylko jazz leciał. Znaczy to może, a to miało jakiś po, y, związek z fabułą? Coś? Nie, nie, po prostu co? była przerwa. Między każdym rozdziałem była ta, taka przerwa, nie wiem po co właśnie. Ale to chyba jest jednostkowy przypadek, bo ja miałem takie... Bo wiesz, trzeba odróżnić audiobooka zwykłego właśnie od słuchowiska, tak jak Hubert powiedział, bo to są totalnie różne rzeczy. Znaczy to ja rozumiem, że audiobook tak. to tak bardziej samo zwykłe czytanie książki, bez żadnych takich dopieszczeń tak, właśnie. Tak, ewentualnie modulacja głosem, takie zmiany głosu, takie pod... Tak, ja ale właśnie czytałem to... Blade Runnera, który był normalnie dubbingowany, znaczy dubbingowany, odgrywany przez wielu aktorów, były tam tamte odgłosy tła, wszystko ładnie, pięknie. Tylko po co to półtorej minuty jazzu? To ja tego nie rozumiem. To do niczego nie pasowało. No to dziwna, to... dziwna rzecz. No ale Hubert, opowiadaj dalej o tym. Mm, nie wiem, mogę jeszcze powiedzieć o obsadzie, która jest naprawdę gwiazdorska, bo na przykład Tris Merig Merigold gra mm, ta Kożuchowska. Ja tak nie wiedziałem. No właśnie. Nawet nie poznałem głosu. Proszę. E, jedyne, do czego mam zastrzeżenia, to głos Jennefer, który totalnie mi się nie podoba i jenefer growa, jest dużo, dużo lepsza. Tutaj jest taka dziecinna, bym powiedział. Totalnie nie pasuje do, do postaci. Głos jaskra też. A, a pamiętasz, Hubert, kto, Huber, kto, kto Huberta? Jak ja, Huberta to, nabieguje po e, Proszę? To Geralta odgrywa w tym, w Krzysztof Banaszek. A właśnie, ja wiesz co, wiesz co, ja twierdzę, że on jest lepszy niż Rozenek. Tak, jest dużo lepszy. Gdybym był Wiedźminie, to ja tak, w grze Wiedźmin to bym wolał chyba bardziej, naprawdę. To tyle, jeżeli hmm. chodzi o słuchowisko. Po prostu jest dobre. to trzeba posłuchać. Tak, to, to, to trzeba posłuchać. Ma... Ja, ja, ja chwilę posłuchałem, ja nie jestem za audiobookami, słuchowiskami, bo wolę jednak No i właśnie, to co, jakie wrażenie? E... Powiem, że okej, okay, chociaż styl. Ja, ja nie potrafię słuchać audiobooków. Ja, jedyne co, to w pracy, może słuchać muzyki i przy takiej normalnej, a to słuchowiska, to co najwyżej mówią przy koszeniu trawy, a to są za długie rzeczy, które mogą robić przy koszeniu trawy. Ale nie, trawy, nie, więc. ale to, to właśnie zaletą tych opowiadań jest to, że one są krótkie. Że to jest. Tam a, styl, to jest minut. dla mnie za długie. Oj, no, ja, ja no, my A audio... na czyń próbowałeś? Yy, nie wiem. Odkurzanie? Mm. Nie, nie potrafię już takich, już to są rzeczy, eee, które, w sztuki. których nie. Przy odkurzaniu hmm. jest ten problem, że jest za dużo odgłosów z tła. Ten odkurzacz tak skwierczy, wierczy. Znaczy, słuchawki, do, które Tak, a, jak do kanałowe no. trzeba mieć po prostu. No tak, a da się. Ja podcastów głównie słucham przy takich pracach domowych, bo wtedy kiedy nie wymagają, nie angażują tak, nie wymagają jakiegoś tam myślenia. po prostu no. wtedy idealnie. Ja, ja tego głównie słuchałem w komunikacji miejskiej. No, to w komunikacji miejskiej to ciężko mi się w ogóle człowiek słucha nawet podcasty z podcastami, ostatnio mam problem. Dlaczego? Jest idealnie. Wiesz co? Bo robię masę różnych innych rzeczy, bo nadrabiam. Nadrabiam książki na Kindle, A, nadrabiam gierki no na 3 d Jeżeli coś czytasz, to nie możesz słuchać. No, no nie tak. da się tych dwóch rzeczy naraz, no sorry. No właśnie. I są A to go... tyliśmy, dlaczego masz problem z audiobookami, bo jednocześnie czytasz książkę <grym> i tam jakiegoś manuala. Chyba, żebyś nie, czytał to, co słuchasz. <głos> Wiesz to, no, ja, ja muszę robić, masę rzeczy muszę być multitaskingowy, bo inaczej nie wyrobię się z niczym, nie? To, to Ale to, to nie znaczy, że masz słuchać innej książki, czytać inną. <głos> e, no, w moim przypadku musiałoby to wyglądać. To powiem ci tak, w Szczecinie to miałbyś raj, bo jakbyś wsiadł po południu w autobus, to byś mógł spokojnie nawet całą rozgrywkę przesłuchać. Takie mają opóźnienia co, czasami. <głos> no nic. E, Dobra. Myślę, że. Ten dział kulturkowy. Teraz zakończymy się na słuchowisku. Mamy parę innych rzeczy do omówienia, ale już trochę. I tak mamy dłuższy odcinek niż zazwyczaj. Podcast poniżej po 3 godzin to nie podcast. Ja nie biorę jeńców. Jedziemy wszystkie tematy. Nie, myślę, my, myślę, że będziemy, będziemy powoli. Powoli kończyć. Z tego co widziałem u nas na stronce, to mamy jeden komentarz. Dobrze, tak, dobrze. Bo widzę? nam te komentarze idą. Ale okej. Okay. Oj tam, oj tam. Powoli, powoli. E... Od początku Was prosimy, żebyście żebyście wpisywali. I tak. Izak, ostatnio Izak, bardzo dziękujemy Ci za komentarz. Znowu wszystkim zawsze dziękujemy. E... Ale Izak, za właśnie tak z nika, czy z imienia i nazwiska, jeżeli, jeżeli macie podane. i zatem w ogóle pisał o, o tym, że imponuje nam nasza, re, nasza regularność. I to jest zasługa Dominika. <głos> <głos> Nie będę ukrywał. Bo, bo to on tutaj bardzo, bardzo nas na, nam mówił, żebyśmy ej, słuchajcie, nadrywajmy co tydzień. Nie no, no więc trzeba. Tak. Regularność jest ważna. I, I robimy to nawet w wakacje, więc nawet kiedy omawiamy jakieś starsze rzeczy, tak, bo no, powiem wam, że fantastycznie mi się wróciło do tego GTA, a wydawałoby się, że taki już suchar totalny, ale jednak nie. Dalej, jest, dalej bawi, dalej jest fajnie. Tam Dobra. gdzie inni zawodzą, wy dalej stoicie. To najważniejsze. <śmiech> no, ja niezwykle. E... Z... Po raz setny będę wspominał o tym, hmm. że nie ma odcinków na YouTubie. Po prostu to zrób. Ale będę w ten weekend, bo zostaję w Warszawie, nigdzie ja, nie jadę i będę od rana siedział i w, w, w, wkładał, więc tak będą już na YouTubie. To wkładał, e... trochę tak dziwnie to brzmiało. Jeszcze <śmiech> z 3DS-em w spodzie. Uploadował. <śmiech> będę uploadował pliczki na, do YouTuba. E... Ale z tym możecie nas subskrybować, bo wtedy będziecie wiedzieli, kiedy dokładnie wrzuciłem. E... Najadkowo oczywiście subskrybujcie nas e, poprzez rss -y albo w Podcast albo w się e, Lubcie nas na fejsie, no i followujcie na Twitterze, bo tam też ostatnio zaczynam działać mocniej, więc działam na dwóch kontach, na swoim prywatnym i na Dziurkowcach. Na I to tyle. Ja myślę, że możemy bardzo serdecznie podziękować naszemu gościowi, czyli Jackowi Kalecie za Udział w odcinku, bo nasz ekspert nintendowy zawsze by się tutaj przydał. To ja wam dziękuję Proszę. za zaproszenie i polecam się na przyszłość. Oj, na pewno się jeszcze przedasz. Stopnięcie spójrz później. <głos> bardzo, będziesz miłym gościem u nas na 100%. Oj, dziękuję. Zaczerwieniłem się. <głos> Ty I wiesz, słusznie. jak mi mówić. <głos> no. Jeżeli dobrze to pójdzie, do to mnie i Jacka za jeszcze jakiś czas, nie wiemy, ile tam zostało dokładnie odcinków do setnego w bezimiennym. 64 są obecnie, z tego, co pamiętam. 60, no z tego, to, co ja widziałem, to tak, czyli jeszcze dobre 36. Yy, I być może us usłyszycie nas w setnym. Mnie, Jacka i w ogóle Christiana, wszystkich nas wytrójkę tam. Precursor Edition. Hmm. Tak, Precursor Edition. <laughs> e ale tak, to myślę, że mogę też podziękować dzisiaj. Dianie Bombel. Proszę bardzo. Tak, ale no, no, no. myślę, że Diana, Diana możesz się pożegnać ładnie, bo będziemy kończyć. A, tak, to. I żegna naszych słuchaczy. Żegnam, także. I dziękuję bardzo Dominikowi Kowalskiemu. E, dziękuję pięknie. Dziękuję Hubertowi. Cześć. I dziękuję tobie jeszcze raz, Jacku, bo naprawdę było super. To ja dziękuję, to była przyjemność z wami nagrywać. O. <grych> I ja się z wami żednam, czyli Piotr Zaborowski i słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Pa, pa. Pa. pa. pa.